Thank you. Witamy bardzo serdecznie w 72. odcinku podcastu Bezimienny, standardowo. Ja będę za pierwszym mikrofonem, czyli Christian Kemder, a ze mną w studiu również będzie Rafał Radomski. Cześć, witam. I słuchajcie, będzie z nami nowy członek, już taki na stałe członek, osoba, która za, zastąpiła Tomka. No jak wiemy, Tomek odszedł z dosyć sporym doświadczeniem, czyli Wojtek Kocjan. No, witam serdecznie. To czy to będzie na stałe, to, to czas pokaże, bo, bo dzisiaj crash testy, nie? <grych> Jak przejdę, no to tak, będzie No tak, dzisiaj crash testy. E, dokładnie, Wojtku. E, Wojtku, chciałbym, żebyś się powiedział trochę słuchaczom parę słów o sobie, co robisz, czym się zajmujesz, e, na, na czym grasz, w co grasz. No... Takie trzy grosze od siebie. No przede wszystkim tutaj będę takim y, wyróżniającym się osobnikiem, dlatego że jestem z pecetowiec z urodzenia jest notury PC-towiec, PC Master Race i te sprawy, także wiem, że chłopaki trzaskacie głównie na konsolach, no to tutaj będziemy mieli jakieś porównanie, to może być ciekawe. Y, czym Aha. się zajmuję? Zajmuję się dziennikarstwem przede wszystkim dziennikarstwem growym, ale również lokalnym, takim tutaj z Rudy Śląskiej jestem, także tutaj też staram się lokalnie działać, no a to inna i I też od kilku lat koordynuję taki projekt, trochę autoreklamy, to się nazywa Safe Project, to jest dedykowane dla graczy, serwis społecznościowy, informacyjny, razem z oprogramowaniem dla graczy, to w tym jest między innymi na przykład komunikator głosowy i teraz zrobimy redesign, dlatego że nie jestem specjalnie zadowolony z efektów na tą chwilę i jeżeli coś działa, to na pewno działa u nas bardzo prężnie redakcja, zapraszam, żeby wpadać na, na zawsze najświeższe newsy no i koordynuję ten projekt i tam też właśnie udzielam się jako, jako dziennikarz growy. To chyba tyle o mnie z takich no. A, a tak, a dzisiaj Wojtek jest też bezimiennym.pl, więc e, witamy Cię, Wojtku. E, witamy na pokładzie, słuchajcie, saveproject.pl. Ja będę o tym mówił pewnie pod koniec odcinka, więc będę, ben, będę was truł, jak zwykle, innymi rzeczami, również tym. E, więc e, o tym będziemy mówić, Wojtka poznaliście, więc witamy. Słuchajcie, jedziemy, 72 odcinek. Co w tym odcinku będzie? E, będzie różnie. Standardowo ja rozpocząłem wycieczkę z vr więc codziennie... Znaczy co, codziennie. cocinek powiem wam o jakimś projekcie na VR, o czymś ciekawym na VR i powiem wam dzisiaj o... VR Wars, czyli zestaw demek, płatnych demek, które PlayStation e, dorzuca za jedyne 169 zł. Powiem Wam, czy warto, czy nie warto, i ewentualnie powiem Wam jeszcze o Re Resident Evil, ten teaser, co wyszła ta VR, i jeszcze parę rzeczy, e, to zobaczy, czy zobaczycie w odcinku, a tematem głównym będzie e, bardzo fajna gierka. Bardzo fajna gierka, jest to Warhammer The End Times e, Vermin e, Słuchajcie, ta gra wyszła rok temu na pc tach e, i wyszła teraz, niedawno, parę tygodni temu na konsolę. E, jestem wielkim fanem Left 4 Dead, więc e, dzisiaj sobie o tym głównie powiemy w temacie głównym, ale będziemy mówili też o ciekawych rzeczach, bo dużo się wydarzyło e, przez ostatnie dwa tygodnie. E, słuchajcie, więc jedziemy Hyde Park standardowo. Co robiliśmy przez ostatnie dwa tygodnie i ze względu na to, że Wojtek nigdy o tym nie mówił, to niech zacznie Rafał. O Boże, i teraz muszę sobie przypomnieć, co? Podniesz Nie, W zasadzie wiedzieć. to możemy, w zasadzie możemy się skupić na, na dwóch czy trzech rzeczach, ograłem jakieś gierki, które się pojawiły w plusie, dzięki uprzejmości po, po ostatnich tych targach korzystam z tego wspaniałego, wspaniałego daru losu, czyli jedną grę odinstalowałem po 15 minutach, drugą już miałem, a dwie kolejne jeszcze leżą nieodpalone. Eee, oprócz tego udało mi się wreszcie dokończyć e, historię Wiedźmina, przeskakując oczywiście przez serce z kamienia, bo, bo o tym już wiecie, ale krew i wino mam już e, zamknięte i, i to dodatkowo na wszystkie sposoby, bo, bo, bo jeszcze sobie jakieś tam alternatywne zakończenia również mm, posprawdzałem i naszło mnie tak w ostatni przed ostatnim weekendem, żeby znowu się pościgać, znowu sobie odpaliłem zasłużonego NFS-a, natomiast kiedy drugi raz zacząłem od początku jakby startować z tymi wszystkimi zespołowymi wiecie, filmikami, gdzie oni tam się podają sobie pionę, strzelają i tak dalej, jest fajna ekipa to najgorsze było to, że tych filmików się nie dało przerywać i, i po prostu no, pocieszyć się trochę samą grą. Więc po pół godziny odpuściłem i wyjechałem na miasto, wróciłem z dwoma panowymi płytami. To jest The Crew i jest Drive Club. Wreszcie sobie sięgnę po te stare komplety. W, w, w Biedronce? Rafał? Nie, nie w wydrące. Gdzieś tam trafiłem akurat używki, wiesz? I to za jakieś, w zasadzie chciałem tylko po decru pojechać, ale jak za, za osiem tak. dych akurat dwie płyty poszły, to wiesz, to Drive Club'a też wziąłem. Yy, znaczy, ja wiem, że Drive Club jest fajną grą, tak? I wiele już o tym wiesz i widziałem i słyszałem i tak dalej, tylko, że mnie interesowały wyścigi z otwartym światem. Ja się chciałem właśnie, wiesz, poturlać mm -hmm. gdzieś tam po mieście, pobawić się trochę pomiędzy wyścigami i, i po prostu mieć trochę z tego fanu. Yy, i myślałem, że Nitro Speed taką grą będzie, zresztą był, tylko no, pamiętacie recenzję, tam było wiele rzeczy, które blokowały tą przyjemność, przede wszystkim to, że ciągle padało i ciągle była noc. No i dekru na razie powiedzmy nie będę rozciągał jakby tej gry całej, bo, bo kilkanaście godzin mi się przez weekend udało yy, przegrać. To jest w sumie jakaś, yy, jakiś sygnał, jakaś zapowiedź, że po pierwszym odpaleniu od razu 6 godzin gdzieś tam do czwartej nad ranem yy, w to nad tym siedziałem i, i wiecie, jakieś spontaniczne wycieczki na drugi koniec mapy USA, tego typu rzeczy. Natomiast, więcej, więcej sobie powiemy w kolejnym odcinku, bo chciałbym jakoś się dobrze przygotować, więcej w to pograć, zobaczyć, czy to nie, nie wiem, nie znuży po 20 godzinie, czy coś w tym stylu, żeby jakoś, powiedzmy na minę kogoś nie, nie wpakować swoją opinią. E, i, I, tak samo będzie z Drive Clubem, bo też myślę, że, że trochę sobie porównam, pościgam się w te gierki i tak dalej. No, więc więcej o tym na razie nie mówię i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o gierki. Jeżeli chodzi o wydarzenia, to nic ciekawego nie było, żadnych nowych targów na PGA nie byłem. Jeżeli chodzi o filmy, czy, czy coś w tym stylu, to nic, co było, a, widziałem pogromców duchów, pogromczynie duchów nowe. Bez nadzienne. I i nie chcę tego wspominać, więc też już idziemy dalej i w sumie mogę przekazać głos Wojtkowi. Okej. Okay. Wojtków, więc wiemy, co u Rafała. Co, co Wojtku, Ciebie było ostatnio ciekawego? Co ja jeszcze zanim powiem, co u mnie, to tak tylko rzucę, że we wrześniu The Crew hmm, pc dostali za darmo od Ubisoftu. Wystarczyło się zalogować. No tak, fakt, i... to mnie też wkurzyło i, <głos> i skusiło do tego, żeby właśnie R R Rafał, cztery dychy, by a osób... ty se ściąga za darmo, no? no, tak. no spoko, pokaż no. Czy nie chodzi o to, ale chodziło o to raczej, że dużo osób znowu zaczęło mówić o tej mm. grze nie? i wspominać ją i tym bardziej, że teraz dwa lata właśnie minęły od wypuszczenia, oni kolejny jakiś dodatek zapowiedzieli, który bodajże na koniec listopada ma premierę chyba 29, mm, związany z pościgami policyjnymi, że oddadzą wiesz auta policyjne pod twoją kontrolę, będzie można w takiego hot sobie trochę zrobić. Wypuszczali tam też jakąś informację, co tam przez te dwa lata się działo, ile miliardów kilometrów zostało zrobione, jakie są ulubione auta graczy i tak dalej, no i jakoś taka mnogość tych informacji skusiła mnie, żeby wiesz tam sięgnąć w to. No także oprócz tego to, ale tak przyznam, że ja w ogóle do Kryu nie zajrzałem jeszcze, pobrałem sobie tylko i jakoś nie miałem czasu odpalić, bo, bo premier jesiennych nie brakowało. Ale z takich rzeczy, które grałem no przede wszystkim przekonałem się w końcu do Metal Gear Solid tej piątki i mhm. ta gra, ta gra robi fenomenalne rzeczy. Ta fabuła jest po prostu piękna, ale doczłapanie się do kolejnego elementu fabuły jest strasznie czasochłonne. Ja tam chyba już mam ze 40 godzin nagranych, a jestem na 25% i przyznam, że już powoli powoli mnie nuży no, ale gdzieś tam powolutku idę dalej. Mi to zajęło ze 120 godzin skończenie gry. No właśnie, właśnie. Ja na, jest... na premierę plejaka czerwonego brałem nawet, wiesz, z Metal Gearem. Mhm. No bo gra jest świetna, robi pewne rzeczy świetnie, a z drugiej strony jest bardzo też powtarzalna. No ale jest powtarzalna w bardzo dobry sposób, więc to jest taki paradoks, że człowiek mówi, no, no dobra, znowu idę do tej bazy, znowu tam muszę tego gościa wyciągnąć, ale za każdym razem coś, coś powoduje, że się chce to robić. Czy Wiesz, jest no, dobra piaskownica, i... bo jest dużo mechaniki, możesz sobie, wiesz, to robić na głośno, na cicho, mm -hmm. z psem, tak. z mechami, ze snajperem, więc to sobie, wiesz, tam dopasowujesz. No ale to. Zgadza się. o Metal Gear to w ogóle kiedyś... A znasz całą serię? Nie, nie, nie znam całej serii. a ja tak, wie, wiecie, no w zasadzie się na PC to chyba tylko jedna część kiedyś poka pokazała. I to, i to, i to tyle. Nie, była tyle jedynka jakby... i była dwójka. No, to dwie części. A potem długo, długo nic. Więc nie, jakoś tak nie, nie jestem tutaj wkręcony w tą fabułę. Natomiast żeby, żeby się jakoś przygotować do tej gry żeby wiedzieć, o co tam w tym wszystkim chodzi, to sobie poczytałem najpierw, o co chodziło w tych poprzednich częściach. No i to mi się gdzieś tam w jakąś całość poukładało. Nie było, nie było tak najgorzej. No i utknąłem w martwym punkcie i zacząłem grać w inne gry. <grych> ja tak mam często. Kręska u rodzaju, tak jak wspominałem. Ja też tak My mam. Też, ja gram też z chłopakami z redakcji. Dużo grywamy po sieci. <grych> I skaczemy z gry do gry, zależy na co mamy nastrój. Ostatnio od Dying Lighta, dorwaliśmy wszyscy myśmy tam kiedyś recenzowali a później później no, ukłoniliśmy jeszcze parę osób no i teraz w taką czwórkę biegamy po, po Haran i, i przechodzimy to jeszcze raz bo czeka na nas dodatek który zapowiada się bardzo fajnie a którego, którego żeśmy jeszcze nie tknęli i też od moby do moby, czego chyba konsolowcy nie doświadczają, ale moba to jest taki gatunek, który budzi tyle entuzjazmu, co i nienawiści wśród graczy, bo jest bardzo czasochłonny i każda ma moba ma swoje wady i zalety. No teraz jesteśmy na etapie Heroes of the Storm, ale pewnie to się niedługo skończy. Także tyle. Mm -hmm. No tak. Z tego, z tego, co mi się... Z tego co kojarzę, to ostatnią mobą, która wyszła u nas na konsolach, jest Paragon. Nie wiem, na PC-tach też jest ten Paragon cały? Orientujesz się, Wojtku? Tak, przepraszam, ale tutaj miałem awarię z gardłem przed chwilą. Tak, Paragon wyszedł. Aha. Nawet mieliśmy okazję pograć w betę. Ale Paragon ma tą wadę, że on jest strasznie powolny. On może się sprawdzi. Przepraszam, na konsolach, które, które chyba ten pad jednak powoduje, że zbyt dynamiczne moby mogłyby się nie sprawdzić, natomiast paragon mhm. na konsoli wydaje się ok. No, padzie. Natomiast mhm. na PC -ta mhm. było to dla nas trochę zbyt ślamazarne. No tak. Dobra, więc słuchajcie, tyle u Wojtka. U Wojtka tyle, więc teraz ja ja co ciekawego robiłem. No standardowo VR. Katowałem VR-a. Więc ograłem wszystkie gry i wszystkie gry przyszedłem na VR Worlds. To wam się opowiem. Ograłem sobie też dodatek nowy Call of Duty Infinity Warfare. Ma ten dodatek na VR-a. Więc nie mam kola ale, ale jakimś, jakimś sposobem mam ten dodatek, więc go grałem, więc powiem wam, z czym to się je. No i oczywiście VR, VR, dużo rzeczy na vr -a. nie powiem wam co, bo, bo, bo będę wam w kolejnych odcinkach mówił i bardziej się w to zagłębiam, tak po prostu sobie wszystko popalałem, jest tego sporo. No i oczywiście ten Warhammer, Warhammer jestem ten to wsiąknięty, więc dowiecie się na odcinku. Eee, czy coś jeszcze ciekawego? Eee, myślę, że z takich ciekawszych rzeczy to skończyłem serial. Nazywa się Stranger Things. Jest bardzo dobry. Jest bardzo dobry i myślę, że każdej osobie mogę go polecić. Ma bardzo dobrą fabułę. Dzieje się w takich starych, w starych czasach, troszeczkę takich lata 80., takie 70., 80.. Science fiction, ale jest świetny. E, mogliście jakieś tam e, widzieć e, jakieś e, urywki gdzieś tam w telewizjach czy on chyba jest na Netflixie u mnie więc chyba w Polsce też powinien być e, słyszyliście chłopaki o Stranger Things? Mm, piąte przez 10, ale Dobra nie e, no, to, no to ogólnie polecam wam bo powiem wam że no, no dawno, dawno taki serial nie zrobił na mnie aż tak dobre wrażenie, żebym po prostu go chciał tak oglądać. I zacząłem ten Westworld, ale, ale to jeszcze nie wiem, muszę zobaczyć. Star Treka ostatniego też sobie obejrzałem i e, jest w porządku. E, no, więc ja myślę, że to tyle przez ostatnie e, dwa tygodnie. Kupiłem jeszcze sporo planszniówek, ale o tym e, nie będę mówił w tym odcinku. E, myślę, że możemy jechać. I słuchajcie, zanim, zanim zaczniemy od, wi od wiadomości ogólnie, e, kto wasem z waszym zdaniem Trump, czy... czy... Kennedy. Pff, ja myślę, że Kennedy nie. jednak. Ja myślę, że Amerykanie no. są już zbyt liberalni, żeby, żeby zaryzykować. Trudno powiedzieć, ale znaczy wygra wygra Clintonowa, ale czy to jest dobre dla Ameryki. Nie sądzę. Nie sądzę. Ja myślę, że jej dużo daje to, że jest kobietą i gdyby była w stu procentach jakby ten sam program miała kampanię, ale jednak no, nie była kobietą, to, to mogłaby przegrać, a jednak sporo osób nie do końca mających swoje zdanie, wiesz, zagłosuje z tego tytułu A, bo tak się należy. Swoją drogą to jest zabawne, bo w wielu filmach jeszcze z początku lat dwutysięcznych pojawiały się już takie elementy, że prezydent Stanów Zjednoczonych był czarny i potem, wiesz, dopiero wybrali Obamę, nie? Potem się pojawiało w różnych innych filmach, że prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie kobieta. Pamiętam, że charakterystycznie to się w tym... Może jak ten film się o nazistach na Księżycu ukrywających nazywał? Ukrywający się naziści na księżycu, o tym mówiłem. No, Dokładnie, dwa. Dwa, Były dwa takie filmy. To była Mars. właśnie też pani prezydent Stanów Zjednoczonych. Ech, e, tak, ja tylko powiem, e, że e, tak, chciałem powiedzieć. Clinton powiedziałem, Kanady. E, no, mniejszo, to jak Trump wygra, to będzie. Nie wiem, to, to, to w ogóle. Jest, jestem ciekaw, co będzie w tej Ameryce. E, czy faktycznie tak się. Ta, to, to, to, co on mówi, to będzie, bo. bo to, to mnie po prostu interesuje, e, co tam się stanie. Dobra, to tyle. E, zobaczymy sobie w sumie za parę godzin. Yy, jedziemy dalej, słuchajcie wiadomości ze świata ale co, co ciekawego się działo ostatnio? ja mam w sumie jednego newsa gierczkowego takiego typowo yy, który, który skupia się na, na grze, a jest to news o Gran Turismo gdyż znowu jakieś Molo? tam się pojawiają newsy, przypominam, że w zasadzie to powinniśmy tą grę już prawie że mieć, tak? bo, bo gdzieś tam ona chyba była pierwotnie na listopad czy na grudzień zapowiedziana Yy, Miała być tak, no wyfrunęła na 2017 i o ile no, faktycznie gdzieś tam grałem w tą wersję rozwojową na, na tych targach i to nie jest wcale złe Gran Turismo, nie wiem czy, czy będzie jakieś miało większe fajerwerki niż yy, poprzednie części czy, czy coś nowego jakiegoś ciekawego wprowadzi ale była wielka zapowiedź, że oni chcą się dobrze przygotować właśnie do wiara, prawda, że to jest między innymi powód, dla którego yy, ta gra wiesz, idzie na, na odstawkę i chcą ją jeszcze dopieszczać. A w tym momencie okazuje się, że nie będziesz mógł w całą grę grać na wiarze, będziesz po prostu podobnie jak w teraz mówiłeś o tym kodzie, miał tam opcję, żeby sobie pograć w jakąś tam wybraną część gry, VR Tour, czy jakiś taki tryb się będzie nazywał i tam będziesz miał, wiesz, jakieś tam pewnie wybrane trasy, czy, czy, czy jakieś tam zadania, wyzwania, wiesz, może nie w pełnym, yy, nie z pełną ilością przeciwników i tak dalej. No ciężko powiedzieć, co tam będzie, ale no nie będzie to w każdym razie cała gra, że, że wsiąkniesz na, wiesz, długie godziny i Le Mansa 24 sobie, wiesz, w goglach zrobisz. I to już jest na początek słabe, bo, bo, już nie chodzi o to, że ten tryb uważam za niezbędny, żeby wiesz, ten wiar się pojawił, ale to znowu jest jakaś niespójność danych, nie? Że, y, na początku wiesz, przekładamy premierę, bo, bo chcemy poprawić tą grę, chcemy tego wiara tam dopieścić, w ogóle gra ma być, wiesz, super fantastyczna, szybka, piękna, a, a wiesz, teraz się okazuje, że tam będzie jakaś wydmuszka, coś o jakimś spin-offie była mowa, jakieś takie, wiesz. No, tam, tam, jeszcze było 4K, że 4K będzie tak, na tak, tym, tak, na pro, to tak. No więc, to tak, tak, tak. takie tak. trochę słabe. Tak, no. tro, trochę słabe, albo po prostu może stwierdzili, że, że no, ten produkt nie jest do końca tak, jaki być powinien i, dając jeszcze, że pod VR, że pod 4K, jeszcze muszą trochę nad nim popracować, po prostu. Ja i tak jestem ciekaw, czy faktycznie wyjdzie ten już taki Gran Turismo, Gran Turismo, czy wyjdzie najpierw właśnie malutki spin-off i później Gran Turismo, bo to chyba do końca nie jest jeszcze pewne. Rafał myślę że Myślę, że jakąś formę dema mogą wrzucić. Płatnego. Wiesz, myślę, płatnego. Że, Chodzi mi o, o, no, o płatną W dzisiejszych czasach to oczywiście, że będzie płatne. No, no w sumie tak. Ta, wiesz, no, ta. to, to, to chyba, no, nikt nie będzie bety robił, wiesz, w sportówce, chociaż, no, w sumie Dekru miało też solidne, tam, solidną betę. Mhm. Zobaczymy, no ten tytuł, wiesz, no i tak jest dla tych, którzy chcą się pościgać i, i z samej jazdy i szlifowania czasów mieć i, wiesz, wyciągnąć swoją kierownicę z szafy, bo na razie. Yy, mamy innego typu gry, tak? Jest ten Project Cars, jest Assetto Corsa, jest wiesz, yy, Drive Club, no, in for Speed to jest inna półka. Więc yy, dalej brakuje konkurenta takiego jednoznacznego dla Forzy, yy, uh -huh. yy, która, wiesz, jeszcze zresztą tam chyba teraz, nie wiem kiedy ta szóstka wyszła, bo jak i z nie śledzę. I ta gra i tak jest potrzebna, i ja myślę, że i tak ją i ona... Ona i tak będzie, wiesz, i tak będzie w porządku, ale y, czy tak obiektywnie rzecz biorąc, wiesz, patrząc z boku, ona będzie czymś fantastycznym, czymś nowym, no nie wiem, ale, ale wydaje mi się, że no, z braku laku i tak odniesie sukces. No. Y -y. Tak po prostu. Bo e -y. Na pewno nie będzie wiesz, tragiczna, nie, tylko. tylko... Nie będzie na pewno nie stłość, nie na... czego na nowo, koła na pewno na nowo nie wymyśli. No raczej nie. No, nie. nie wydaje mi się, żeby to była tak mocna gra, jak Forza no zresztą, zresztą zobaczymy w przyszłym roku, o ile w przyszłym roku, bo różnie może być. Eee, no dobra, eee, to o, o Gran Turismo Tyle eee, Wojtku, co masz ciekawego? No, w, w świecie pc ów trochę się działo, bo. No, działo, działo, się, działo się, działo no. się, no, no. W ubiegły weekend była jedna z poważniejszych imprez, czyli Bliskon. Już tam pomijam te wszystkie atrakcje bliskonowe. Tutaj wyciągnę, wyciągnę dwie. Pierwsza to taka, że w WCS, czyli w tym międzynarodowym turnieju Starcrafta, nasz Polak laser dobił do najlepszej czwórki. Przegrał, co prawda, w półfinale, ale, ale naprawdę w pięknym stylu do finałów Bliskonu się, się przedarł i to jest coś, co, co warto podkreślić. Zresztą ja bardzo zachęcam osoby, które nawet nie interesują się sportem, bo ja osobiście w StarCraft to nie gram. Mamy w redakcji takiego saksa, który ma ludzi, że, że powinienem zacząć, nie. Ale, ale jakoś się nie, się, się nie kuszę na razie na to a przynajmniej z dużymi oporami ale ten esport ma w sobie coś magicznego ma w sobie coś takiego, że kurde ogląda się to świetnie, a jeszcze jak tam Polak gra to te streamy po prostu ogląda się z, najwie, z, naj, z największą przyjemnością więc polecam a, a Wojtku ja mam takie pytanie, oni grają w jedynkę czy w dwójkę? <śmiech> w dwójkę, oczywiście w dwójkę nie, no bo ja się ja nie orientuję tak, Jedynka to już troszeczkę byłoby chyba zbyt e, archaiczne. To już Aha. Jedynka ma ile? Kilkanaście lat ładnych. No tak, tak, tak. No, a, a Jedynka e... teraz święci triumfy. A je, ja w ogóle e, oglądałem kiedyś serial, e, boże serial, film dokumentalny na Discovery właśnie o graczach ze StarCrafta i właśnie ja mam do ciebie pytanie, czy orientujesz się może ile ten, ten Polak ma lat, bo... E, powiem Ci, że e, kiedyś właśnie oglądam sobie ten, e, e, właśnie ten dokument, właśnie o, o tych najlepszych w e, na świecie. Głównie to jest oczywiście ja Japonia, i powiem Ci, że tam e, grają sobie oni w wieku, da, dajmy na to 20 lat, tam 19, 20, 21. I na przykład on, on już, on, i, i jest taki wywiad, że no, on tutaj ma mistrza świata, coś tam, coś tam. No i mówi, że no on już za rok albo za dwa to idzie już na emeryturę. Bo w wieku tam 23, co w ogóle mnie szokowało, dajmy na to 23 plus minus jeden rok, to jemu już opada tak refleks, że ci, co są młodsi, są, będą u niego szybsi i już nie ma szans. Ja mówię, what? <tryk> Wiesz. Powiem ci tak, ja tu nie, chcę, nie chciałbym robić za eksperta w tej dziedzinie, bo zaraz no przyjdzie osek z nim powie, że jestem głupi. Ale prawda jest taka, że. Znaczy jestem trochę prawdy, bo sam Elazar on, ma, on ma coś około 18 lat. On no, rośnie no 97. To się zgadza, ale wiem, wiem z właśnie od kolegi redakcyjnego, że. Że są czasami osoby, które wracają, nawet po latach. I tam raczej nie ma ludzi, wiesz, w wieku 35-40 lat. Mhm. Ale to nie znaczy, że, że te starsze osoby nie grywają i, i że nie, nie. Koreańscy gracze mają to do siebie, że oni bardzo są, że tak powiem, wszędzie na tej mapie. Oni mają te tak zwane apm -y, Action per Minutes. Tak wyśrubowane, że gracze z, z pozostałych kontynentów rzadko są w stanie dobić do takiej ilości. To jest ilość, powiedzmy, akcji podjętych na minutę przez, przez gracza. I to mhm. są kilkaset, tak? To dochodzi do 300 tam, powiedzmy. No tak, tak, tak, nawet, tak. Czy nawet może i więcej. I to może o to chodzi, że może rzeczywiście z wiekiem to jest coraz trudniej, ale, ale są gracze, którzy potrafią... Ja zawsze tak się drażnię właśnie z kolegą redakcyjnym Oseksem, że, że StarCraft to jest gra zręcznościowa, on się oburza, ale to jest trochę gra to, bo strategia swoją drogą, tam strategia jest, wiadomo, tu są pewne taktyki, tak, pewne wybory, yy, ścieżek rozwoju, powiedzmy tego makro tak zwanego, czyli tego, co tam, co tam jest ważne na poziomie tam gospodarki, żeby sobie zapewnić surowce więc to jest jakby jeden filar, na którym stoi StarCraft, ale drugim filarem jest mikro, czyli po prostu podejmowanie tych właśnie wszystkich mini, mini akcji na mapie i powiem wam, że to są właśnie najfajniejsze momenty, gdzie nawet taki lajk w temacie StarCrafta, jak ja wyłapuję mniej więcej co się na mapie dzieje, a ja wyłapuję tam powiedzmy 10% z tego co się dzieje, mhm. kiedy widzę, że, że gracz potrafi z jednej strony gdzieś tam na, w, w prawym górnym końcu mapy operować trzema jednostkami, w bazie budować siedem jednostek i dwa budynki, a jeszcze skanować sobie gdzieś tam inny obszar i prowadzić regularną bitwę gdzieś tam na środku mapy. To jest, to jest ostro, fenomenalne, ostro. Nie? To jest naprawdę fenomenalne. I więc ci najlepsi gracze na pewno, na pewno, raczej ten, czy ten mod wiek na pewno tutaj jest, jest pomocny. No i fakt, że tam już ci najlepsi to już zarabiają takie pieniądze, że faktycznie, że faktycznie też mogą szybko przejść na emeryturę, ale też bardzo wielu tych graczy, chociaż głównie z zachodu, głównie ze Stanów i z Europy, staje się później swego rodzaju ekspertami, swego rodzaju dziennikarzami, jakimiś tam głosami, tak, podcasterami, komentatorami tych wydarzeń, że ktoś, kto jest dobry, to nawet jeżeli uzna, że już jego kariera, tego zawodowego starcraftowego gracza gdzieś tam się zakończyła, to on ma jeszcze szalenie dużo do zrobienia w tej, w tej dziedzinie. Nie? Mhm. Więc myślę, że to nie ma... Nie ma. Już, musielibyśmy kiedyś z Osaksem na ten temat pogadać. On, on o e sporcie, to by, to by mógł gadać godzinami. No, ale tyle, o, o tym tyle. Jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej, to, to, no, chociażby nastajfproject.pl znajdzie, znajdzie dodatkowe informacje na ten temat. Z taki jeżeli A? jeszcze się trzymamy bliskonu, to szybko podpowiem, że pewnie do Was też ta wiadomość dotarła, że Diablo 3, w Diablo 3 pojawi się Nekromanta jako dodatkowa postać, przy czym on się pojawi gdzieś tam w przyszłym roku. Pewnie już jest grywalny od dwóch lat, ale blisko, znaczy Blizzard swoim stylem idzie i da nam go za rok. Eee, nekromanta będzie delcekiem płatnym, także trochę dziwnie się robi. Również jeżeli Blizzard już zaczyna wydawać delceki w tego typu, to trochę dla mnie to jest słabe. No ale, no, ale to już jest ich decyzja. Bo ale oni... Oni nie zapowiedzieli żadnego dodatkowego aktu, prawda? Ani. ani... Tak, właśnie, właśnie. No. ale zapowiedzieli coś więcej. Zapowiedzieli, że po pierwsze, całe Diablo 1 znajdzie się w Diablo 3 w zawartości po prostu dodatkowej, będzie dodane jako zawartość do trójki. Cała jedynka, mało tego. Yy, chcą tak przeprogramować silnik, czy powiedzmy te efekty wizualne, żeby trójka wyglądała jak jedynka, ale w sensie klimatu oczywiście. Nie, nie tak dosłownie, że tam, że tam będzie to tak wyglądało jak jedynka, tylko chcą zbliżyć klimatem. Znaczy inaczej, ta jedynka będzie zrobiona na silniku graficznym trójki, a ta trójka będzie też przemodelowana w ten sposób, że będzie wyglądała klimatycznie jak jedynka, bo jest ogromny rozstrzał. Blizzard stał się trochę cukierkowy z czasem, i to Diablo 3 jest takie niby mroczne, ale jednak jest trochę ugłaskane w porównaniu z jedynką, gdzie tam naprawdę było, było grubo mm. momentami. I oni chcą właśnie tutaj zrobić, według mnie, fantastyczny krok, naprawdę świetny. I, I to powoduje, że nawet ja bardzo chętnie do tego Diablo 3, które mnie znudziło dość szybko po pierwszym przejściu pokonaniu Diablo, już twierdziłem, że no widziałem wszystko, że, że tak powiem, więcej, mm. więcej nie zagram. To te wieści powodują, że ja chętnie jeszcze tam do, do tego świata wrócę. I, I jeszcze, czy... jeszcze chyba Wojtku, z tego co z tego co ja czytałem, to chyba to będzie się działo tylko przez miesiąc i tylko w styczniu i to będzie co roku, bo w styczniu chyba wyszła pierwsza część. Co już takiego słyszałem, że w tą jedynkę będziesz mógł, mógł pograć w trójce, ale tylko w ca przez cały styczeń, 31 lutego już to wyłączają i za rok już znowu będziesz mógł do tego wrócić, bo znowu to odpadą. Coś takiego czytałem. A, no to powiem Ci, zaskoczyłeś mnie chociażby tak. to absurdalne, ale no okej. Okay. Tak, no, tak, tak, to... właśnie podobno pierwsza część wyszła w styczniu i będzie co roku, przez miesiąc będzie można zagrać jedynkę w jedynkę Diablo w trójce. I jeszcze dodatkowa rzecz, co też przeczytałem, może Ciebie to tam mnie interesuje, że mają powstać w końcu sezony w, na konsoli, bo nie ma czegoś takiego i chyba teraz będzie sezon dziesiąty w Diablo, więc od dziesiątego sezonu rusza też ta opcja na konsoli. No, to, to, to, to akurat to ja pamiętam, co ja przeczytałem, no. Mm -hmm, mm -hmm. No, może no. tak będzie, może tak będzie, może po prostu yy, muszę jeszcze tam się zorientować w temacie. Yy, no i jeżeli chodzi o takiego newsa, który tutaj yy, yy, yy, ostatnio nas zaskoczył, to pewnie słyszeliście albo graliście już w Call of Duty ten Infinity Warfare, tak? Tak, się to tak, zna? tak, ja tak, się tak, tak, nazywa. tak. Y mm -hmm. No to Microsoft, Microsoft skutecznie nam pokazuje, że w tej walce Microsoft z Microsoftem zawsze przykrywa Microsoft, jak to ujął też u nas kolega w redakcji, ponieważ oni podjęli taką decyzję, że jeżeli ktoś kupił sobie grę na Steamie, to nie będzie mógł pograć z, z tym, który kupił sobie grę w Microsoftie, w, w Microsoft Store. No, efekt jest taki, że po prostu ręce opadają, tak? Bo jeżeli ja kupię sobie grę na Steamie, a kolega sobie kupi bezpośrednio z Microsoftu, to, to nie grę. pogramy razem. Tak, tą samą grę. To nie pogramy to, razem. To w ogóle jak, jakiego na PC, nie? No to jest arcygłupota, to jest po prostu wow. coś, dzięki czemu Microsoft ma tak, taką sławę jaką ma. No tak jakbyś kupił jakiś... płytę w sklepie, a ściągnął sobie z, z tego, z Xbox Store'a, czy jak to tam się nazywa i mm -hmm. też miał, nie, to, to, to, to nie no, no to dramat. No, bardzo... Tym bardziej, że, że Call of Duty nie zbiera, znaczy zbiera bardzo mieszane opinie, tak, u jednych mm -hmm. jest rewelacja, u innych jest taki sobie i, yes, i temu yes, na pewno yes. nie pomaga, nie? No tak. No i takie, takie dwie szybkie informacje, że pozwolicie, bo to jest chyba breaking news. Uwe Boll kończy karierę, już nie będzie nagrywał smutnych filmów o grach. Czyli jeżeli ktoś oglądał jego, jego fajerwerki, to wie, wie, o czym mowa. To jest e, ten, co postala na żywo? Na... Tak, tak, tak, tak, to i, pamiętam to. On, on w Far Crya jeszcze, pamiętam, ten, tak. Dungeon Siege, ale w ogóle y on tam może słaby jest reżyser i tak dalej, w ogóle pie pieprzy głupoty, ale ak aktorzy do niego przychodzili znani. no nie, no nie, tamten... Poza tym to jest bardzo ciekawa osoba, słuchajcie, to jest dość ciekawe. Nie wiem, czy słyszeliście, ale on kilka lat temu wyzwał na pojedynek recenzentów, którzy wystawili mu bardzo złe opinie. A, jeszcze. No, no, no. I, I on wezwał ich na pojedynek i oni myśleli, że on będzie ich tak po prostu nasłowny. I oni przyjechali na to miejsce, gdzie się mieli spotkać z tym Uwebolem, a on tam normalnie, ring, tak, sędzia, publiczność no i rękawice bokserskie no i dawaj na ring, nie? No i oni się normalnie tłukli z nim. <laughs> Oczywiście on nie jest, nie jest łomek. Mm. Także znokautował, znokautował ich tam raz dwa. Chyba tam jeden w ogóle zrezygnował. Jeden krytyk wszedł na ring, do, teraz został spacyfikowany. No i Uwe Boll tylko powiedział, że szacunek ma dla tego jednego, dlatego że wszedł na ring, a reszta, reszta zmiękła. Mm. Także jako osoba to jest bardzo ciekawy człowiek. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o newsy ode mnie. E, dobra, więc e, Rafale, wracamy do ciebie, bo ty jeszcze coś masz. Tak, o mam aferze. jeszcze jednego newsa. On powiedzmy, że jest z naszej tematyki, czyli delikatnie zahacza o, o całe Giereczkowo. E, natomiast nie wiem, czy, czy wy w ogóle słyszeliście o tej aferze, aczkolwiek obiła się nawet ona o wyborczą. Mówimy tutaj o sytuacji związanej z jednym z barów, pubów takich, które powstały parę lat temu związanych właśnie z grami, gdzie można sobie tam pograć na konsoli, są jakieś stanowiska. Wiemy, że w różnych tam miastach w Polsce są jakieś padbary czy, czy coś w tym stylu. No i mamy w Warszawie taki, taki pub jak Level Up się nazywa. Dosyć mm -hmm. popularne, on tam chyba 3,5 roku jest na rynku czy, czy 4, tam jakaś zmiana właściciela oczywiście była, bo to w gastronomii jest dosyć częste i co się wydarzyło, eee, jedna z byłych pracownic poszła do gazety, i opisała to, co jej się tam nie podobało i nawet tam chyba pokazała, czy też przytoczyła z pamięci, to już nie wnikam. Coś takiego jak listę kar, która tam sobie wisiała na tablicy i była takim straszakiem na personel. Typu, że tam wiesz, jest 10 zł od dniówki, jeżeli pójdziesz na, na salę, przejdziesz się po sali bez tacy, tak, jak jesteś kelnerem. Powiedzmy tam 30 zł za to, że zostawisz bar otwarty, bez, bez opieki, nie? że zajdziesz z baru. Tam 50 zł, jeżeli yy, ściemnisz, że, że w toalecie wiesz, posprzątałeś, a powiedzmy dalej brakuje papieru toaletowego, tylko się wiesz, podpisałeś tam na tej liście do sprzątania, nie? I tak dalej, i tak dalej. Tam wiesz, taka lista na 30 pozycji. Łącznie tam wiesz, z braku śmiechu, i tak dalej, i tak dalej. No, dużo, dużo takich rzeczy opisanych za yy, kurtyny, powiedzmy, takiej pracy w gastronomii. I Taka fala hejtu, jak się wylała na nich, to jest po prostu coś, czego dawno nie widziałem naprawdę przy, przy żadnej historii. No tam pomijam oczywiście jakieś polityczne historie, wiecie, z aborcjami czy czymś takim, nie? Ale jeżeli chodzi o, o jakieś takie klimaty, powiedzmy nam trochę bliższe, bo Dosłownie wszyscy strasznie jadą po nich. Tam oczywiście na Facebooku się pojawiło oświadczenie menadżera. Potem, teraz nawet zaglądałem przed chwilą na, na ich stronę i pojawiło się też drugie oświadczenie, w którym pokazują ten dokument, który już ktoś skomentował, że on jest przerobiony, żeby lepiej wyglądał, tak? że to nie jest oryginał zapraszają w czwartek na jakieś spotkanie z pracownikami, że będą też za zgodą pracowników udostępniali informacje o ich zarobkach, jeżeli oczywiście obecni pracownicy się zgodzą i tak dalej i tak dalej. I to jest dla mnie coś niezrozumiałego, bo mam wrażenie, że większość ludzi, które tam po prostu komentuje, to wiesz, przyszło bezpośrednio, wiesz, z artykułu na gazecie i, i leci, wiesz, hejtem, tam wyklina, wiesz, ludzi oczywiście, wiesz, jest już od razu tam spierdolina i wiesz, zamknijcie się level down i tak dalej, nie? A nie do końca wydaje mi się, że ktoś ma świadomość, jak wygląda praca w gastronomii, to jest raz. Jak wygląda praca z, powiedzmy, nie wiem, no, młodymi ludźmi, studentami, którzy, no, mają to jako, powiedzmy, przystanek jakiś tam kilkumiesięczny w swojej karierze, którzy zmieniają pracę często, którzy są trochę, powiedzmy, innym pokoleniem niż my, tam już powyżej trzydziestki i tak dalej, wiesz. Nie chcę oceniać, bo ja tam nie pracowałem, tak? Ale ja sobie zdaję z tego sprawę, że pewne sztywne zasady muszą być. I jeżeli ktoś jest dobrym pracownikiem, w sensie, wiesz, ma dobry utarki, i tak dalej, no to i tak się wiesz, no za takie przewinienie się przymyka oko i tak dalej. A, a, na innego po prostu nie będzie wiesz innej możliwości niż bezpośredni bat. I ja faktycznie w 100% to rozumiem w ogóle nie widzę żadnego problemu i w pełni w każde słowo, jakie tam pada ze strony wiesz, menadżerstwa, czy czy tam nawet jakieś widziałem komentarze y, innych pracowników, którzy też wiesz, śmiali się, że tam niby dziewczyna popracowała dwa dni, jakby jej ktoś kazał za karę przyjść i, i po prostu poszła z tym zaraz do gazety, nie? No i... W zasadzie no ja w pełni jestem po ich stronie, pomimo że cały internet jest przy, przeciwko i zastanawiam się jak bardzo duży to będzie miało na nich wpływ, czy, czy faktycznie będzie taki, wiesz, że odpływ klientów zaraz będzie i tak dalej. Bo powiedzmy, że na chwilę obecną wszyscy grożą, że już tam wiesz, nogi nie postawią i tak dalej. No i, i to jest taka historia, która jest związana mm. z naszym kochanym. Dobra, e, Rafał, przede wszystkim pierwsza rzecz, od razu jak sobie pomyślałem, e, jak to powiedziałeś, to ja sobie pomyślałem, serio, serio ktoś poszedł gdzieś tam komuś i powiedział jak jest w pracy w ogóle, że jest aż tak w pracy, w ogóle nie chciało mi się uwierzyć, że może być tak w pracy. Ale to nawet już. Jak... to nie poszło na byle portal, Gazeta Wyborcza. Nie no, dobra, okej, okej, okej. To wiesz, to ktoś spoko, musiał podjąć ten temat. Okej, okay, no to no. rozumiem, okej, okay. ale, ale w ogóle yy, e, powiem ci, że. Yy, jestem troszeczkę w szoku ze względu na to, że. Dla mnie to jest taka dziecinada, że dobra, tu jak się przejdziesz bez tacy, to zabieramy ci hajs, jak nie umiesz kibel, bo ściemnisz, zabieramy ci hajs, no to. to, to, to przy, dla mnie to jest przedszkole, dla, dla mnie to jest nie wiem. Autentycznie w przedszkole. No to jest praca, masz zrobić to i koniec. No, wchodzę, nie, nie, masz, nie masz zrobione 2, 3, 4 aut z pracy, ale nie żeby jakieś tam pieniądze zabierać, albo żeby robić jakiś regulamin. No dla mnie to jest, to jest przedszkole. Nie wiem, jakbym wychowywał dziecko i mu nie wiem, kary robił. No nie. Więc dla mnie to jest stosunkowo słabe. Czy możesz ich bronić ich jako ich? No nie wiem, Rafał. Nie chodzi Bogą... mi o ja nie mówię, że ten system kar, broń Boże, nie, nie jestem za tym, żeby wiesz taki system kar jak dzieci nada, to, to może być trochę nada, Może to ma trochę tam niby wiesz było jakieś tłumaczenie, że to jest tam aspekt psychologiczny. Yy, z mojego doświadczenia wiem, że jeżeli Masz rozpisane, powiedzmy, listę rzeczy zakazanych, tak? Czy tam, jakie są, wiesz, twoje obowiązki i które musisz respektować? Czyli, że faktycznie na salę zawsze, powiedzmy, wyjdziesz z stacą, bo zawsze trafisz jakiś stolik, na którym jest coś do zabrania, nie? I to jest, wiesz, tam priorytet. I tak dalej, i tak dalej. Yy, to ja wiem, yy, że zasad się, wiesz, nie stosuje zawsze jakby w tym kierunku, że, bo wszystkie muszę zrobić, tak? Yy, mm tylko powiedzmy, no kiedy masz wyraźnie rozpisane punkt po punkcie i ewentualnie wiesz, co, co się wydarzy, jeżeli nie, yy, to jakoś Cię to tam powiedzmy nakierowuje odpowiednio. Ja wiem powiedzmy, chodząc po różnych tam miejscach, barach i tak dalej, wiem jak często powiedzmy widzę, pomimo, że ja nigdy w gastronomii nie pracowałem, ale czuję jakiś powiedzmy dyskomfort z obsługi, tak, bo powiedzmy na popielniczkę wymianę czekamy, wiesz, godzinami tam się już, wiesz, papierosy wysypują z niej, albo stoi wiesz, 15 kufli na... na stoliku już po prostu się przewracają i to są wiesz, no totalnie słabe rzeczy, które powodują, że no wiem, wiem, już wiem. się do takiego miejsca nie wraca, tak? Więc to, że wiesz, że istnieje taki regulamin, a to, że on jest tam okraszony obok tego, wiesz, karami, czy coś w tym stylu, kurwa, no tak naprawdę to, jeżeli ma być wszystko w porządku, to nie ma żadnych kar i jest OK, bo tak powinno idealne miejsce, tak, powiedzmy, dokładnie. na poziomie tak pracować. Być. W związku z tym jest to wtedy stuprocentowy straszak. Jeżeli kogoś te kary, nie wiem, przeszkadzają mu i przerażają, to znaczy, że on się do tych zasad nie stosuje i że są one przegięcie, bo tam nie ma żadnego punktu zapisanego, wiesz, tam jest na przykład o, wiesz, paleniu fajków przed wejściem i jakieś takie kurde rzeczy, no, normalne rzeczy, których no, pracownik nie powinien robić i każdy, jakby gastronomii, mam, wiesz, znajomą, która tam wiele lat pracowała w najróżniejszych, naprawdę znakomitych restauracjach, i, i wszędzie jest to samo, nie? I kurczę, no pójdziesz pracować do i będziesz miał to samo, tylko że nie będziesz miał rozpisanej kwotówki, a po prostu ktoś ci przyjdzie, powie w twarz, że dzisiaj no, nie dostaniesz tyle i tyle, bo zjebałeś to i to, prawda? I to, czy to jest napisane na mnie czy nie, to jest akurat najmniejszy problem w tym wszystkim. I, I wiesz, to, jak się wszyscy teraz krzyczą i kłócą i tak dalej, no. Wiesz, nie wiem. Nie wiem. No, Też ee... nie wiem, to można by o tym dyskutować długo, ale wiesz, chciałem wspomnieć o takim temacie, tak. bo ee... bo jeżeli ja, ktoś ja... ma podobne zdanie, to powinien pójść tam na piwo teraz i, i Tak, Je, Ja w ogóle bym sobie tam poszedł do, do, do tego baru, pubu, czy ja tam. Ja pójdę, I, ja na pewno tak. I tak wiesz, i tak im, im powiedzieć, ej pamiętaj, że jak nie sprzątnisz kibla, to pięć dyszczek masz mniej, więc idź posprzątać, bo tak się zesrałem, że to szok, no. I, I ja na, na, Naprawdę poszedłbym tak i, by, i bym jeszcze pocisnął. Ale dla mnie dziecina da ostra. E, nie, nie byłeś tam, Rafale, nie? Nie, właśnie jeszcze nie byłem, a w tym momencie jestem trochę zaintrygowany, ciekawy, jak to się będzie nie. rozwijało. Myślę, że pójdę tam kiedyś, tylko teraz jakieś tam akurat mecze cały czas y, zapowiadają, więc sobie wybiorę jakiś moment, kiedy nie będzie meczy. Okej. Okay. No to no to tak akurat było dosyć ciekawe ale wiesz, w, wkurza no. mnie to, że mało jest takich barów nie? I, i ja dlatego w zasadzie mówię o tym, bo wiesz, to mógł być dowolny inny bar, kurde, z kuchnią jakąś gruzińską i wiesz, w ogóle bym przecież o tym nie powiedział, nie? ale wiesz, w nie wszystkich miastach są takie bary, to są naprawdę fajne miejsca byliśmy mhm. z Tomkiem w Gdyni w Padbarze, wiesz, małe, kameralne ale wiesz, tu sobie ktoś gra w RPG na kartce tutaj planszówka, tutaj dziewczyny chcą pograć w Mariona View i tak dalej, i tak dalej. I klimat jest zajebisty, nie? I dla nas to trafia, jeżeli, wiesz, gry są naszym hobby. Ja bym chciał, żeby takie miejsca były, pomimo, że, no, ja po Baraku w Warszawie nie chodzę, bo ciągle jestem samochodem, do domu muszę wrócić gdzieś tam kawałek dalej i, i mi jest nie po drodze. Ale chcę, żeby takie miejsca były, nie? I w tym momencie, no, gdzieś tam są, wiesz, dwa jakieś, i, i zaraz przez jakąś durną aferę, wiesz, no, nie wiem, jedno się zamknie, bo, bo kurwa ktoś, wiesz, nie wiem, no. Zrobił aferę tak naprawdę. no Przecież jeżeli komuś się te warunki nie podobają, to nikt mu nie każe tam pracować. no Na litość boską. no Przecież jeżeli umie pracować, to kurwa w gastronomii znajdzie pracę w trzy godziny. Nie mówię o dniach. W trzy godziny idzie sobie, zagląda do jednej, drugiej, trzeciej knajpy i wszędzie szukają ludzi. No non stop. Więc w no czym tak? jest problem? No, tak naprawdę. Mhm. Ta. Nie chcę, żeby nam to miejsce zamknęli. I takie jest w sumie moje zdanie. No... Ja no prawdopodobnie nie, nie zamknę. A może mają nawet teraz y, większą y, rzeszę tam, nie wiem, y, osób, które... To, to jest inna członowie? kwestia, że hejtują, wiesz, Klientów. hejtuje się najgłośniej, no. tak? A ci no. z kolei pozytywnie nastawieni teraz tam pójdą, nie będą się wygłupiali pisząc na Facebooku, że wiesz, o tak, dobry menadżer, nie? Tylko po prostu, wiesz, że zamknął się i pójdą, tak jak ja, tylko ja się nie zamknąłem. No tak, Dobra. Słuchajcie, więc to tyle. Mamy, mamy w aferę w levelu. Jedziemy dalej. Słuchajcie, sprzedaż. sprzedaż. Sprzedaż mamy wczorajszą, bo nagrywamy we wtorek 8 listopada w godzinach wieczornych. Słuchajcie, sprzedaż mamy na świeższą wiec. Pierwsze miejsce premiera Call of Duty Infinite Warfare, drugie miejsce ma Battlefield 1, trzecie miejsce to jest FIFA 17 czwarte miejsce to jest nowy The Elder Scrolls zremasterowany Skyrim Special Edition piąte miejsce my mają Titany, czyli Titanfall 2, szóste to jest Football Manager 2000 wydaje mi się, że tu jest błąd 17 a nie 16 7 miejsce ma Skylanders uh, Imaginators E, ósme miejsce to jest Mafia 3 9, dalej GTA piąte od 3 lat i dziesiąta jest Forza e, Forza Horizon 3 e, słuchajcie, Call of Duty, właśnie ta ciekawostka z Call of Duty, to co Wojtek mówiłeś zdania są podzielone, e, są podzielone słuchajcie, e, nie wiem czy to wiecie ale Call of Duty ma pierwsze miejsce tak, najlepiej e, sprzedająca się gra w, tym ty w zeszłym tygodniu, oczywiście bo miała premiery w piątek, ale e, to jest gorsza sprzedaż o 48% na premierze niż ostatni Black Ops 3, co jest ogromną ilością. Ogromną. Więc, no nie wiem, może to już się pomału wypada. może wypala. Battlefield 1 jest dobry. Titanfall jest świetny. Call of Duty jest ta, tak jak zwykle, więc... Może to początek końca. Może Call of Duty potrzebuje takiej przerwy jak Assassin's Creed e, rocznej. Może coś by z tego było ciekawego. No, e, trudno powiedzieć. E, no i lista w sumie praktycznie się jakoś tam nie zmienia. Mafia jeszcze zipie, ale niedługo jej, jej pewnie nie będzie. No i GTA V standardowo dodatki wychodzą i ludzie chcą w to grać. E, to tak, jeżeli można? No, no, w tak, tak, tak, tak. Call of Duty, taka ciekawostka procentowa. Uh -huh. Gdzieś tam ktoś zrobił takie zestawienie. Ilu jest graczy online, którzy określą tłuką w Call of Duty, Infinite Warfare i na daną chwilę, w której był to, było to zestawienie robione, więcej ludzi grało w Farming Simulator 17 niż w Call of Duty Infinite Warfare na Steamie. Także to pokazuje naprawdę, to naprawdę takie rzeczy. 9, tak, 9966 graczy było online w Call of Duty, a 13372 graczy w Farming Simulator 17. Ale nie no to, nie, nie, jest masz, nie, nie, masz, nie masz Wojtku takiego wrażenia, że Call of Duty to na konsole? Że bardziej tam ludzie napieprzają na konsole w to? Nie wiem, nie wiem. Wiesz co, znaczy ja tutaj nie mówię, że, że znaczy to nie obejmuje w ogóle konsol. To jest oczywiste. To obejmuje tylko tych graczy, którzy kupili grę na Steamie i którzy nie kupili jej na Windows, prawda? Bo to już mówiliśmy, że to jest jakiś, mm -hmm. jakiś tam roz, rozstrzał. Więc to na pewno nie są wszyscy gracze, którzy grali w ogóle w Call of Duty, ale to są statystyki Steama, które tak. jasno pokazują, że bo z tym, co by o nim nie mówić, no to jest, to jest potęga. To jest po prostu numer jeden na świecie teraz, jeżeli chodzi o platformę. I on, on pokazuje po prostu pewne rzeczy. Nie? Statystyki tutaj są dość istotne na, na tej platformie. Mhm. E, to ja jeszcze powiem Ci taką ciekawostkę, bo właśnie sobie opowiem taką stronę. Nazywa się bf1stats.com i to mhm. są statystyki aktualnie. Kto, ile osób gra w Battlefielda 1? Najnowszego Battlefielda? Na, na wszystkich platformach i słuchajcie, na, na teraz, teraz nagrywamy 22.30 we wtorek wieczorem, słuchajcie, na pc gra 80 tysięcy ludzi, na Xboxie One gra 133 tysiące ludzi, a na PS4 gra 205 tysięcy ludzi, w sumie gra 418 tysięcy aktualnie, więc to pokazuje, że po prostu na PS4 gra ponad dwa razy więcej niż na pc -cie a już nie mówię ogólnie o konsolach, więc... To, to jest oczywiste, bo to wiesz, no to jakby to są rynki, my tak w Polsce jesteśmy może jeszcze, chociaż też się to zmienia jeszcze bardzo podstawi. natomiast Stany Zjednoczone, Azja, to są przecież głównie rynki konsolowe i mhm. to, to jest oczywiste, dlatego kiedy się tworzy teraz gry, głównie tworzy się z myślą o, o konsolach, no taka jest taka sprawda. Taka jest prawda. No nie, nie zaskoczyło mnie to specjalnie, ale t, t, t, zaskoczyło mnie to, jakie jest zestawienie. Sam jestem ciekaw, ile teraz ludzi gra na tymi w Call of Duty i Find Warfare, bo to. No, a to, bo to, to tego nie wiem, no. Bo to byłoby ciekawe zestawienie, nie? Z tym Battlefieldem, chociaż przynajmniej z tej jednej platformy, żeby, żeby zobrać, bo jeżeli to jest, wtedy było to około 10 tysięcy, no, no to, to słabo, słabo jest, jest, jest przepaść, nie? przepaść, ale jak zwykle Call of Duty się moim zdaniem i tak lepiej sprzeda niż Battlefield. No. Wiesz co? Ja ci powiem tak. Czy się sprzeda lepiej? Pewnie tak. Ale, bo ty tak rzuciłeś takie pytanie, czy Call of Duty nie przydałoby się, ta się taka przerwa jak Assassin's Creed? Mhm. Już dawno by im się przydała ta przerwa, dlatego, że Call of Duty od Modern Warfare przesz, przeszło jakąś taką katolniczą drogę i, i tam naprawdę ja mam wrażenie, że ci ludzie, którzy podejmują decyzję, nie bardzo wiedzą, w jakim świecie się żyją i, i z czym mają do czynienia. Bo zamysł, bo, bo, mnie w ogóle nie, nie zaskakuje to, że oni próbowali iść w stronę przyszłości. To, na, to nie jest jakoś mega zaskakujące, dlatego, że tutaj to aż jest widoczne, tak? Był ten progres. Mhm. ale nadal chyba najlepiej wspominany jest Call of Duty 2 i Modern Warfare no ale teraz tak. wiesz Infinita się kupuje na konsolach po to żeby właśnie zremasterowanego Modern Warfare dostać w gratisie, nie, w pakiecie w bundlu a swoją drogą byłem w ten weekend w akurat, no to kiedy premiera była, którego dnia? Jakoś tam w piątek, w piątek, w piątek w piątek, no to w sobotę tak. byłem w Saturnie i wiesz no widać kampanie reklamowe, Battlefield gdzieś tam się wiesz no gdzieś tam, gdzieś tam sobie leżał, tytany też gdzieś leżały sobie na półce, a, a dwóch żołnierzy w pełnym rynsztunku, wiesz, kominiarkę i wiesz, wszystko tam, no, no no, wyglądający po prostu jak wyciągnięci tam z wojny, nie z tej futurystycznej, tylko z jakiejś takiej powiedzmy normalnej, yy, stali i reklamowali kodanie, nie, więc no ogólnie mają, wiesz, mają, mają jakiś tam budżet, przynajmniej też na marketing i to wiesz, takiej sobie Polsce, więc podejrzewam, że na świecie dzieje się tego dużo, dużo więcej. No i ten kod się dzięki temu sprzedaje, tak, bo oni wiesz, a to zaczepił, to zagada, a pyk, pyk, pyk, wiesz, zaraz ja Ale trzeba gra? jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, że yy, Call of Duty. Yy... Bo to nie jest tak, że EA nie ma hajsu na, na marketing, nie? tylko że oni mają trochę inny model biznesowy. Zauważcie, że powstaje Battlefield i do tego battlefielda przez kolejne lata wychodzą kolejne dlc -ki. i w Battlefield jeszcze masz opcję premium, czego po prostu w Call of Duty nie ma. Call of Duty wychodzi i jest, musi być dobry zryw, musi mieć dobry start, żeby się jak najwięcej sprzedało, jak najszybciej, bo z czasem ludzie przestają w to grać. A w Battlefieldzie oczywiście jest tam jakaś, nie, to, to, to zatwardziała sfera graczy, która, która będzie grała i po premierze, i przed premierą kolejnej części. Ale w Battlefield jest inaczej. W Battlefield jest to rozłożone na, na kilka lat i, i widzę po prostu jak to, jak to działa nawet po mnie, tak? Wychodzi kolejny dodatek. No dobra, to może jednak się skuszę. Za chwilę okazuje się, że po jakimś czasie i jej daje te dodatki za darmo, tylko sobie kup jeszcze podstawkę, nie? Albo na przykład kupse teraz jest promocja na premium, no to i to, i w ten sposób ta ilość graczy stale rośnie. Wiadomo, ta krzywa nie jest taka, że że cały czas jest równa, albo że ca cały czas tknie się w górę, ale jednak jest, y nie jest taka, że to powiem, nie tak szybko się urywa, nie tak szybko opada, jak w przypadku innych gier. Nie? Mhm. To, tak tylko, to tak tylko mówię, żeby zwrócić uwagę, że, że Call of Duty musi jak najszybciej zarobić. Po prostu. Jest e e tak, ja jeszcze, jeszcze ci powiem, e Wojtku, że e Call of Duty też ma swoje dodatki, bo tam też jest Season Pass i ten Season Pass w standardzie za, zawsze wychodzi za równowartość gry, więc tam, tam, tam też jest ta opcja. E, może to nie jest, nie wiem, może to Chodzi nie mi jest... mi o skalę raczej, wiesz? Bo to nie są te żodarski, oni tam bardziej, wiesz, różowe kamizelki no tak. dają niż... do... do, do e, sorry, ale z, zobaczcie, do Battlefielda czwórki, nie wiem kiedy czwórka wyszła, ale był czwórka hardline e, i teraz jest jedynka, świetnie, to do czwórki jeszcze w tym miesiącu na 100% wrzucali mapy i wiem, że to jeszcze były jakieś... Wiem, że jakieś fanowskie mapy były z poprzedniej części. I wiem, że jeszcze wrzucali jakieś mapy normalnie dla wszystkich za darmo. Więc to właśnie o czym Wajtek mówił, że, że to ma support przez bardzo długi czas. Mhm, dokładnie. No i każdy dodatek jest raczej solidny. Kilka map, tony uzbrojenia. także I oni często też nawiązują do jakichś tam do jakichś tam sentymentów jak pojawiła się trójka, były mapy z dwójki teraz w czwórce są mapy z trójki to ma sens, to ma ręce i nogi nie? i to powoduje, że gracze wracają do Battlefielda czwórki, teraz była premiera jedynki, no ale ja i tak gram w czwórkę nie. Tak, sobie i, i ten, Wojku. jeszcze, bo jak już gadamy o sprzedaży Call of Duty to niech będzie, e, jeszcze zwróćcie uwagę że próg wejścia do Kola jest bardzo niski, bardzo prosty, to jest szybka gra to jest szybka strzelanka, łatwo się zabija, szybko się zabija i po prostu no. powiem wam, że ja sobie pogram, nie wiem, e, nie, dajmy na to, dwa dni i będę miał pierwsze miejsce na liście, gdzie przy Battlefieldzie, no, no, ten próg wejścia jest trochę większy, więc muszę troszeczkę bardziej sobie poskilować, żeby coś w niej osiągnąć, więc więcej casuali wydaje mi się może grać w Kola niż w Battlefielda, co nie znaczy, że Call faktycznie bezkilowo też, też będziesz miał jakiś tam wysoki poziom, bo nie. I druga rzecz, że tam w kolu macie duże pieniądze. W Kodzie, e, tak? W e, życie, tak? Tak. Szkolę... Tam są mhm. te turnieje, gdzie Activision wpieprza od chuja hajsu, od groma pieniędzy, te turnieje i tak dalej. Teraz, nie wiem Wojtku, czy słyszałeś o tym, ale wyszedł właśnie z Modern Warfare'em, ten Infinity Warfare wyszedł z Modern Warfare'em i fani wolą, żeby w tym roku był Modern Warfare na turnieju, a nie Infinity, mm -hmm. ani Infinity Warfare, no i cię, Activision. To się kochają. Tak, i Activision powiedziało, że nie ma takiej opcji, że zapomnijcie o Modern Warfare, że hajs, turnieje i to wszystko w tym roku będą na kolejną część Call of Duty, czyli Infinity Warfare, i zapomnijcie o tym remasterze, nie? Więc no, ale, ale, ale jest do. To tylko świadczy o hajsie. Tutaj przyblokować, bo, wiesz, bo... No, co prawda ja nie jestem FPS-owy, yy, ale muszę, muszę przytoczyć, wiesz, coś, co, z czym się w pełni zgadzam, że masz o wiele większy, podział na, na, nie wiem, różne funkcje i tak dalej w Battlefieldzie I, i kiedy tam są, wiesz, te walki, gdzie możesz być medykiem i nawet jak nie masz skill'a, to wiesz, to się tam przydajesz na tej mapie, jakieś łapiesz punkty. Yy, wiesz, ja w kodzie, nie wiem, czy byłbym gdzieś tam w czołówce, nawet jakbym długo, długo, no pewnie bym to wyrobił gdzieś tam kiedyś, ale, wiesz, ale nie mam takiego skill'a na FPS-y, żeby, żeby się tam czuć zabierać za, za to multi, nie? A, a jeżeli chodzi, wiesz, o opcję, że gra ci, wiesz, daje trochę więcej możliwości, że możesz być tam jak miś wiesz, tu coś ponaprawiać, tu coś być jeszcze medykiem przy okazji, zastrzelić i tak dalej, no to jednak y, trochę też można się odnaleźć dzięki temu w tym multi. Ja wam powiem tak, no, stara zasada jest taka, że nie to fajne, co fajne, tylko co się komu podoba. I generalnie i kod i Battlefield to są świetne gry, obydwie są świetne mhm. na swój sposób. I jeżeli komuś pasuje kod, a nie pasuje Battlefield, to to trudno go przekonywać, że jest odwrotnie, i w drugą stronę tak samo to działa. Natomiast, tak jak, tak jak w, no, no, klienci, klienci zadecydują portfelami po prostu, czy im się to podoba, czy nie. I jeżeli, a jeżeli sprzedaż się zgadza, tak, heißt się zgadza, no to myślę, że, myślę, że tutaj niby, niby, niby, no, mo, mogą ci marketingowcy z Activision nie zauważyć problemu bo ja myślę, że obecnie gry się i... doskonale, to, to przede wszystkim tak, tak. trzeba I to, i to będą się sprzedawały, Musia musiałoby coś naprawdę tąpnąć solidnego, mm. musiałoby coś się stać, bo słuchajcie, nawet jeżeli gra wyjdzie kiepska, bardzo kiepska, to jak ogłoszą kolejną część i pokażą kilka trailerów, to ludzie raz sobie pomyślą tak, no faktycznie to było kiepskie, no, ale przecież teraz już nie popełnią tych błędów, nie? No i nawet jak popełnią, ludzie tak to kupią, powkurzają się, Będą hejtować. Na metakrytyku ocena 2.0 powiedzmy tam, nie? Ale jak ogłoszą znowu kolejną część, no nie, no to przecież no tym razem to już wszystko, no już, już tyle razy, żeśmy mi mówili, że to jest chujowe. No to już muszą to zrobić dobrze. Nie zrobili dobrze, no i ten cykl się powtarza i to Assassin's Creed jest bardzo dobrym przykładem. Gra, która jest wtórna do bólu, jest, była świetna, ale skończyła się według mnie gdzieś tam na Black, Black Flag. Potem i, i, i te kolejne gry, nawet jeżeli były dobre, to zbierały oceny takie no, że są fajne, ale no znowu to samo, nie. Mm. I bez powodu Black, Flag jest, Black Flag jest droższy na półce niż Unity w tym momencie, wiesz, jak leży sobie w sklepie. Tak, poważnie. No, no, no, no właśnie tego. ostatnio też myślałem, czy nie kupić. No, za 100 stał Black Flag a za 80 Unity. Yy... <laughs> to, to ciekawe, to ciekawe ci o no, serio, serio, tak tak widziałem w Saturnie. Aha. Nie, no, to, no to, to z tym się dokładnie. najbardziej zgadzam. Dobra, ej, idziemy może dalej, co? Bo to jest takie trudne, a FIFA jeszcze tutaj się pojawiła, to też jest takie świeże. No, FIFA się pojawiła, ale FIFA powinna się pojawić, więc <śmiech> w ogóle miałem... Ale czemu nie na pierwszym miejscu? Bo miało w piątek premierę Call of Duty, spokojnie. Po, poczekajmy te dwa, 3 tygodnie, niech się to wszystko ustabilizuje. A będzie przez i, następny rok na tej liście, więc ja już się oswajam wiesz, z nową Dokładnie, do, do, tak, dokładnie, z siedemnastką. Z siedemnastką się e, oswajasz. Szkoda, że te tytany, kurde, to jest świetny tytuł, na pewno go ogra, miałem go ograć, ale no nie dało rady, bo, bo po prostu chciałem. E, Ej, musimy się zgadać, to może zjadło, we ale... się wciągniemy w to, bo ja też Tytany bym chciał spróbować. No ja koniecznie muszę, bo jedynkę grałem i przyznam, że była fenomenalna, a, ale na dwójkę no, trochę nie mam czasu teraz, a poluję na zbliżający go się wielkimi krokami Defwinga. więc na razie sobie tego, tego na, na, na na Na zbliżającego się co, Wojtku? Nie usłyszałem. Deathwing. Space Hulk, kojarzycie taką grę? Kiedyś, e, Space z... Hulk to tylko, wiesz co kojarzę? Planszówkę kojarzę. No, do, do, bardzo dobrze kojarzysz, bo to kiedyś była planszówka, mm. potem powstała jakaś gra, zdaje się jeszcze na Amidze, tak, milion lat temu, potem jakieś 100 tysięcy lat temu powstawały kolejne. I to jest to jest gra, ja nie wiem czy ona wyjdzie na konsolę, ale zdaje się, że tak. Zdaje się, że wyjdzie, tak. wyjdzie, bo właśnie mam to odpalone. To jest y, taktyka mm -hmm. FPS, tak? To jest, to jest Vermin tylko że w Warhammerze 40 tysięcy GenoWars. jeżeli zmierzamy do do, do Vermintide, to, to, tak. to, to, to tutaj, jakby to są te, te rejony. Tylko, że zmiana klimatu, wiadomo, to, to jest inna gra, tak? Ale, ale zasada jest ta sama. Jest czterech, czterech hmm, Space Marinesów gdzieś tam wrzuconych do właśnie do, w, w środek piekła. No i muszą sobie dać radę. Kurczę, tym 9, 9 grudnia wyjdzie na PC-ta, a na konsolach mm -hmm. dopiero w przyszłym roku. Dziwna. Dziwna to jest odmiana, nie? Że coś wychodzi najpierw na PC-ta, a później na konsole? To, to jest ciekawe. Tak. Więc zobaczymy o tym. No i dobra, jak jesteśmy przy Warhammerze, no to możemy jechać. Wojtku, jak tam podoba Ci się Vermintide? W ogóle grałeś w Left 4 dead -a? kiedykolwiek? Tak, tak, jasne, jasne, jasne. W jedynkę, dwójkę, zwłaszcza dwójkę dużo czasu spędziliśmy z, z kumplami. No, no tak, no, no trop, trop w zasadzie dobry, chociaż... Dla mm, mnie to jest to samo prawie, no? no jest z, jedna kolosalna różnica, y, że jednak w Left 4 Dead gracz mógł się wcielić również w zombiaka, nie? I tam był ten, tak. ten cały... Mhm. Tutaj Verminite tego nie oferuje, jakby skupia się tylko na tej kooperacji czterech, czterech bohaterów. Yy, powiem tak, no ja grałem to dawno. W sensie mm. takim, że to jednak na PC-cie wyszło już jakiś czas temu, bo tam chyba na jesieni 2015 roku dobrze pamiętam. Mm. I graliśmy to właśnie w, też z, z redakcyjnymi kumplami, z Osaxon konkretnie, i faktycznie grało się w to przeprzemiotnie, prze, prze, jak to kiedyś się, się jeszcze mówiło w Secret Service. -tasie. Gra była, jest zresztą fantastyczna, i miała niesamowite replayability, to znaczy chęć grania, grania i, i grania, pomimo tego, że robiło się mniej więcej to samo. To dokładnie tak, dokładnie tak. Mhm. I, I jeżeli, i mam pewien taki przegląd, tak? Bo, bo my od czasu do czasu wracaliśmy do Vermintide, nawet teraz niedawno żeśmy, chyba tydzień temu, w ramach walki z nudą żeśmy sobie odpalili jeszcze raz. I ta gra przeszła też dużą drogę, to znaczy bardzo fajne jest to, że twórcy takich giernie spoczywają na laurach, no zrobiliśmy fajną grę, to no, zrobimy następną, tylko tutaj wrzucają nowe, nową zawartość yy, i płatną i niepłatną, czyli są dalej takie płatne są niepłatne, co jest bardzo sympatyczne i też bardzo poszerzyła możliwości tam rozwoju tej postaci, zdobywania nowego sprzętu. Do, bo, do, do... E, e, poczekaj, e, sorry, Wotkurze Ci przerwę, bo tak, na, na, tak ogólnie rzecz biorąc na PS4 nie ma na razie nic. Możesz dokupować chyba tylko i wyłącznie. E, wiesz co? E, tak, możesz chyba kupować tylko sobie awatary do swojej konsoli, żeby zmienić sobie mm, okładkę swojego swojego profilu. A tak to kompletnie nic nie ma. Właśnie jestem ciekaw, czy, czy w takim razie ja mam ja mam wersję z twoimi dlc bo bardzo często chyba, tak jest. albo, to bym, albo tak musiało być, no. Albo po prostu nie mam nic. Chociaż powiem ci, że mamy, nie wiem jak ty masz, bo ja mam akt pierwszy, akt drugi, chyba akt trzeci i jeszcze jakieś trzy czy cztery lokacje, więc to może to jest to właśnie. To chyba hmm. będzie już z tym dodatkiem, bo tam rzeczywiście są zdaje się trzy akty, a potem są już takie dodatkowe mapy. I to chyba jest już zawartość dodatkowa do kupienia na pc -cie. A pamiętasz, ile standardowo miałeś postaci w podstawce? Y, tam jest zaraz. Jest krasnolud, jest wiedźma, jest y, łucznik i jest y, witch hunter i jest ten pięć postaci zdaje się. Pięć, pięć, pięć. Nie, 5, 5. nie bo, bo, bo myślałem, że może masz sześć albo, albo, albo no. cztery, więc to by się zgadzało. Nie, nie. No dobra, więc kontynuuj tak ci przerwałem. No co już mogę powiedzieć, no, w zasadzie odpowiedziałem to, co, co miało być tą myślą taką inicjującą tą naszą rozmowę o Vermittite, to znaczy, że, że gra nie, zostaje nie stoi w miejscu, tylko się rozwija i pomimo tego, że już w zasadzie rok minął od premiery, nadal jest, jest to świetna zabawa, no i bardzo fajnie, że to jest też na konsolach. W zasadzie zaskoczyłeś mnie ten, tą informacją, że to się niedawno dopiero na konsolach pojawiło, bo, no bo czemu? Czemu no... tak późno, nie? Eee, dokładnie tak eee, słuchaj, pojawiło się to właśnie tutaj patrzyłem e, chyba 20, 22 października więc e, prawie około, od, około dwóch tygodni temu eee, nie wiem czemu się pojawiło ale ja się bardzo cieszę, że, że się pojawiło bo powiem Ci, że ja chcę Left of Dada eee, miałem się trochę powiedzieć o Wolf. Akurat, e, akurat lubię tego typu kooperacje, gdzie mogę z kimś sobie pograć i coś zrobić i to mają nie być moby bo mob nienawidzę nie lubię tego, te, mm -hmm. to, to, to, tego typu rzeczy. A to jest właśnie, to jest właśnie, powiem Ci, że tak, mo, tak mógł być, wy, tak mogłaby być, wyglądać trzecia część Left 4 Deada. E, Powiem Ci szczerze, że ja tego trybu, o którym ty mówiłeś, e, zombiakowego w Left 4 Deadzie, że grałeś mm -hmm. PvP, tak na dobrą sprawę, PvP, nie lubiłem. Zawsze lubię sobie z kompanami chodzić po tym świecie mm. i oczywiście łatwo, łatwo, łatwo no to na najwyższym poziomie trudności i wtedy jak już jesteś tam na tym lotnisku czy gdziekolwiek i czekasz te nie wiem 5 10 mm. minut na tym najwyższym poziomie, no to jest taka adrenalina jest tak hardkorowo że no piękna sprawa i naprawdę cieszysz się jeśli uda ci się przeżyć mm. i właśnie czegoś takiego oczekuję od od gier eee, słuchajcie Mamy naprawdę dosyć, dosyć mocną karkę Left 4 Dead, jeśli chodzi o ten tytuł. Eee, powiem tak, graficznie to tam nie ma żadnego szału eee, nie wiem czy miałeś jakieś eee, Wojtku błędy graficzne czy jakieś wczytywania się pod pod coś czy, czy jakieś pop-upy czy innego typu rzeczy bo powiem Ci, że raz wpadłem w wodę, tak, że zginąłem od razu i to, to chyba jakoś tak pod planszy, dziwnie wpadłem, że zginąłem a poza tym e, grafika, no to na konsoli jest, e, powiem Ci, że średnia, ale w Left 4 Deadzie też była średnia i to mi kompletnie nie przeszkadzało. Wiesz co, nie, nie było żadnych. Znaczy, miałem glicze graficzne, ale, ale zdaje się, że one są w tym tytule jakieś takie uniknięcia, bo, bo próbowałem to nawet z supportem wyjaśnić, ale niestety nie udało się nie zrobić. To być może to jest jakiś wina sterowników u mnie. Te e, glicze, te glicze polegały, polegały na tym, że się po prostu czasem postać z kawena gdzieś rozjeżdżała, tak się po prostu rozmywała po ekranie. Mm. I czasami wyglądało to śmiesznie, ale to nie było coś, co by to, to, to sporadycznie się zdarzyło no, raz na całą rozgrywkę, powiedzmy. <śmiech> coś takiego się zdarzyło. Czyli mm. nie było to nic, co przeszkadzało w zabawie. Ale poza tym gra była bardzo solidna od samego początku. R w zasadzie nie, nie odnotowaliśmy jakichś większych kraszy. myśmy zresztą recenzje robili tej gry u nas i nie było, tam, nie było tam żadnych żadnych jakichś poważniejszych błędów ocena wtedy była już bardzo wysoka natomiast żeby pozwolić, bo tam wspomniałem, że ja o Evolve'ie no ja tego wolwa specjalnie nie poruszałem, dlatego że wydawało mi się, że on Vermintide będzie będzie dobrym do, będzie dobry do poruszenia przy okazji Vermintide, bo to jest bardzo to jest znowu to druga strona medalu tego typu gier, nie każda tego typu gra się sprawdzi i Vermintide się sprawdził, ma bardzo fajny model grania i Wolf miał świetny model grania, bo to była piekielnie dynamiczna i ciekawa, i ciekawa gra, tylko że on Aha. się nudził w momencie, tak? Ja pamiętam, że w betę pograłem jeszcze zanim, zanim wyszła premiera i bawiłem się, znakomicie byłem taki rozentuzjazmowany, ale kiedy przyszło mi pisać wrażenia z tej bety, to pierwsza moja myśl była taka no o Boże, to jest tak na no, no trzy godziny, no może pięć, nie? a potem mm -hmm. jest już tak powtarzalne, że w zasadzie zaczniecie to drażnić, no i tak się stało. E... <śmiech> Przepraszam no tak. bardzo. I, no i, no. Ten, I jakby tutaj kończąc ten wątek i Volva, to właśnie, nie wiem czy wiecie, ale ostatnio już studio odpowiedzialne za i powiedziało, że już Kładzie koniec. czapkę na to i już tak. nie, nie będzie tego rozwijało, i w zasadzie dziękujemy za uwagę, chociaż to przecież dwa miesiące temu przeszło na free to play. Mm -hmm. A free to play miało być zbawieniem dla tego tytułu, nie, nie było. No, czasami dobry model, nie, rozgrywki. No, ale no ale to to. E, dyskusja na inny temat, jak kiedyś w ogóle dużo o Iwolwie mówiłem. Oni sami są sobie winni, e, tak na dobrą sprawę. E, Okej, okay, więc e, Wojtku, wracając e, do, do naszego Warhammera. E, Mam wrażenie, że Warhammer jest w ogóle dużo cięższą grą, od, znaczy dużo cięższą, po prostu jest cięższą grą od Left 4 Dead, ze względu na to, że, e, tutaj właśnie walczysz z tymi, mówiłeś, z kawenami, tak? E, mhm. czyli, czyli tymi sz, sz, sz, sz, szczurami, tak no, no, bo, szczury, bo, tak. Tak, bo, bo w Left 4 Deadzie zombiaki, wiadomo, wszędzie latają tutaj szczury, szcz, szczury biegną na ciebie i właśnie e, dla mnie Warhammer jest troszeczkę cięższy ze względu na to, że e, zwróćcie uwagę, że w Left 4 Deadzie do wszystkich strzelamy, a w Warhammerze na ogół walczy się z nimi z, z, z bliska bronią białą, więc to też wymaga od ciebie że dochodzi ci opcja bloku, czego w Left 4 Deadzie nie było, dochodzi ci opcja uników, czego wydaje mi się, że chyba w Left 4 Deadzie nie było i oczywiście możesz tam strzelać, ale ale nie ma to takiej mocy, jak, jak miał w Left 4 Deadzie. W związku z tym musisz opanować dodatkowe mechaniki, dajmy na to w sumie proste, których nie było w Left 4 Deadzie, przez co ty tu wydaje mi się... Ktoś ty nie grał łucznikiem. <śmiech> nie, nie, nie, nie, nie, nie, no tak, tylko, tylko ty wiesz, chodzi o to, że każda postać w... Left 4 się strzelała, tak? Strzelała, strzelała, strzelała tak. I Zresztą tam raczej... mogłeś mieć... Mhm. Tak. No, przepraszam. Mhm. Uzi, Chodzi mi Uzi. o to, że tam, tam, tam był ten model, że wybierałeś broń, tak? I nie tak. do względu na to, czy byłeś murzynem, czy, czy, czy, czy, czy, czy małą japoneczką, to broń decydowała broń tym, tak co będziesz robił. Mhm. Tak, tak. A tu jest jednak troszkę, troszkę inaczej. No. Przepraszam, bo cię tak wybiłem z, z rytmu, zdaje się. Tak, tak, tak. Nie, w porządku. Więc po prostu dlatego ja mam wrażenie, że, że ten Warhammer wydaje mi się troszeczkę cięższy. Zresztą podobieństwo jest strasznie mocne z tymi takimi subbosami, małymi bossami, tak? Mamy, mamy tych bossów, którzy zabierają cię z, z ekipy i jeżeli ktoś tego nie przerwie, to umierasz. Więc musimy dalej w czwórkę cały czas razem obok siebie chodzić. Masz te, e, tych co na ciebie plują, masz, e, masz przede wszystkim bossa, głównego bossa. Bo oczywiście muzyka jest i wszystko wiemy, że on, że on nadchodzi i trzeba się bać. I wygląda naprawdę bardzo podobnie, zachowuje się podobnie i ma podobne ruchy, i wszystko jest podobne, tak jak w Let's e, Tak więc e, tutaj to wszystko jest podobne. E, Wojtku, najważniejsza rzecz najważniejsza najważniejsza mechanika, w sumie mechanika, nie mechanika ale, ale coś fajnego co wprowadzi właśnie do tego Warhammera, a czego trochę bra brakowało w Left for e, masz coś takiego? myślę, że to już trochę o tym powiedziałeś, broń biała nie? to jest rzecz, której, tak. której brakowało a tutaj jest ona bardzo fajnie, fajnie zrobiona Przecież Krasnolud, to swoją drugą mają na postać. operowanie ja nie, nie, tarczą, nie lubię nią grać. Majster, tak. A ja właśnie nienawidzę nią grać. No ale okej, okay, no spoko. Także to jest, chyba, to jest chyba najfajniejsze, ale mówię, generalnie to są troszkę jednak inne gry. Znaczy one operują podobnymi mechanizmami, a jednak, jednak, jednak zabawa jest troszkę inna. Natomiast Coś, co mnie najbardziej się podoba w Warhammerze, to to, że to jest Warhammer. Bo to jest Aha, jedyne świat, uniwersum. Świat. No. Tak, więc uniwersum Warhammera dla mnie jest o wiele ciekawsze i bardziej złożone. Aha. Niż, niż inne tego typu tego typu pomysły, tego typu światy. I chyba to jest dla mnie najfajniejsze, że, że gdzieś tam ten End of Times to jest już taki, wiecie, to jest w tym uniwersum taki koniec wszystkiego. Tam w zasadzie to już tylko teraz przy, przysypać to wszystko piachem i, i zapomnieć, a jednak tam gdzieś ta grupka tych czterech, pięciu bohaterów próbuje przetrwać w tym, w, w tym świecie. No. Y to jest dla mnie najfajniejsze, ale żeby były takie typowe mechaniki inne niż w Left 4 Dead, no to już w zasadzie większość, większość powiedziałeś. No, no, no tak. właśnie no właśnie chciałem, chciałem powiedzieć o tej najważniejszej rzeczy, bo jak grałeś sobie w Left 4 Dead, to sobie przechodziłeś tą planszę, no spoko. I przechodziłeś i brałeś sobie następną i tak. Mhm. I tak przechodziłeś sobie i brałeś sobie następną. A tutaj sobie przejdziesz taką planszę, to masz dodatkowe rzeczy za to. I właśnie mhm. chodzi mi o lód. Chodzi mi o lód, który mhm. jest, który fajnie to rozmaica i daje ci przynajmniej jakiś taki przesmak, e, że jest o co mniej więcej walczyć. tak? E, dochodzą też lewele postaci, masz swój, swoją, swój główny, dane na to, profil, który po prostu levelujesz i co level dostajesz dodatkowy przedmiot. Mhm. Poza tym e, właśnie tu, tu jest ta mechanika, że po każdej, e, po każdej takiej misji e, rzucać sobie kośćmi, możesz sobie, jak zbierzesz księgi, które gdzieś tam są pochowany po planszy, to tych kości jest więcej. Jak ktoś zbierze, twój kompan zbierze, to też dostajesz dodatkową kość, więc jak wyrzucisz tam więcej, dajmy na to, w cudzysłowie tych szóstek, czy jakiegoś tamtego dziwnego mm -hmm. symbolu e, vermintide, to, to losuje ci się lepszy przedmiot. I, i właśnie możemy jakieś tam unikalne łuki, czapki, tarcze, miecze i tak dalej. Może mamy jeszcze crafting do tego dodatkowo, więc dochodzi do tego o dużo fajnych rzeczy no mm. i poza tym te, te przedmioty coś ci tam da, dają no Wojtku, no to właśnie o tym chodziło. O tego księga. mi brakowało Wspomniałeś... w tak, no. masz rację, to bardzo cenna uwaga no ja jakoś tak nie pomyślałem o tym, ale no, no, okay. ale dopowiedzmy jeszcze o tych grimoire'ach i tych księgach, bo to jest w sumie dość ciekawy no, mechanizm okay. To nie jest tak, że znajdujesz sobie, wrzucasz do kieszeni i fajnie, tylko one, one ci wypełniają twój slot. A ten slot może ci być diablo potrzebny do tego, żeby przetrwać, bo w tym slocie zamiast tego grimuaru Bo tam są generalnie księgi i grimuary. Księgi, księgi powodują, że po prostu masz zajęty slot odpowiedzialny za możliwość na przykład przenoszenia sobie tam pakunku zdrowia, czy tam jakieś, jakieś potiona na siłę no to po prostu masz jedną slot mniej, no i tyle, i masz problem, tak? Ale grimoire to jest jeszcze ciekawszy, ciekawszy temat, dlatego że jak podnosisz grimuara to wtedy spada życie całemu timowi I podniesienie trzech grimoarów podczas podczas przechodzenia misji powoduje, że masz jedną czwartą życia. I teraz taki scenariusz, w którym... Zresztą jest dużo poziomów trudności, bo tam jest od jakiegoś takiego typu... Dla mojej stronicy aż, tak, aż, tak, aż, do... aż po taki jakiś zupełnie koszmarny. No i teraz wyobraźmy sobie, że siedzimy na tym zupełnie koszmarnym, co powoduje, że jest mniej w ogóle apteczek do, po drodze do zebrania. Z wszystkiego mniej, jest trudniej. Zbieramy więcej na czapkę. To jeszcze do tego weźmy te grimuary. I efekt jest taki, że nagle drużyna biega, ma jedną czwartą życia i próbuje gdzieś tam przetrwać z <grywanie> do, do, do, do niemożliwości, nie? ale to powoduje, że nie dość, że masz jakby te stopnie trudności, poziomy, to jeszcze możesz sobie to utrudnić, nie? ale za dodatkową nagrodę. I to jest no, bardzo fajny mechanizm. no no właśnie e, Wojtku bo zastanawiam się bo e, ja przeszedłem sobie to po mało będę wchodził na te wyższe levele ale ale jeszcze sobie gram na tych niższych żeby sobie te przedmioty tak troszeczkę polepszyć powiedz mi za księgi wiem, co jest, a co jest za te grimuary? No tak samo to są pewne pewne kości. kości. Po prostu kości, masz pewne, no. że tą kość, którą zdobyłeś, nią podniesiesz to, bo tam jest taka drabinka, jakby tych nagród, nie? Że tam tak, tak. tak, tak, tak, tak, tak. Masz powiedzmy sześć kości, czy tam osiem, rzucasz cztery to są pudła, zupełnie nic, a te pozostałe cztery, to masz po prostu podnoszenie twojej nagrody na tej drabince wyżej, nie? Aha. No i im więcej tych kości zdobyłeś, to tym masz większe prawdopodobieństwo, że, że ta nagroda będzie wyższa, więc jeżeli oczekujesz, że po takim dobrym, hardkorowym przejściu na jakimś solidnym poziomie trudności, po zebraniu trzech ksiąg i po zebraniu wszystkich grimuarów, w zasadzie masz bardzo wysoką szansę, że ta nagroda będzie bardzo solidna, nie? Ale mhm. jest to trudne, po prostu. No tak, tak, tak, tak, tak, oczywiście, że tak w ogóle e, mówię. Grałem dużo w Left 4D, przechodziłem Left 4 Dead na najwyższym poziomie trudności, e, gdzie jarałem się tym i po prostu ekscytacja była, jak wchodziło się z od bunkra do bunkra, rewelacja. Tu czuję już na tym normalu i już, już troszeczkę opanowałem tą mechanikę, ale, ale czuję, że, że jest cięż, ciężej, po prostu jest ciężej ale przy tym bardziej chce mi się bawić, bardziej, bardziej chce mi się e, ogarniać tą grę e, i, i mam z tego troszeczkę większą przyjemność i fajnie, że jest ten lud. W ogóle e, e, wyobraźcie sobie, że dostajecie jakiś tam mieczyk, no nie? On tam, dajmy na to, ma jakieś tam obrażenia i tak dalej i ma tą swoją dodatkową zdolność i e, to jest e, śmieszne dla mnie też Wojtku, ale ogólnie to, to jest takie dosyć śmieszne, że te dodatkowe statystyki, które mają te przedmioty są tak na dobrą sprawę albo słabe, albo bezużyteczne, albo prawie ci nic nie dają. Jak, jak ja na przykład wydosowałem w jakieś tam przedmiocie, mam, mam 3, jeżeli zabiję przeciwnika, mam 3% szans, szansy, że zwrośnie mi życie o 5%. Czy nawet niech będzie o te 5%. Więc 3% mhm. szansy za, przy zabiciu że wzrośnie mi o 5%. To jest nic. To i, ta, no. i, ta, i ta, Takie są statystyki tych przedmiotów. Nie wiem, jak jest na wyższych poziomach. To ci powiem od razu, że te 5% nagle się okaże bardzo, bardzo fajnym 5%, kiedy no nie no, przebijasz się. Bo... Wiesz, to jest ten, bo to trzeba pamiętać, że, bo tam są też i te trinkety i to wszystko. To wszystko zależy od tego, jaką masz postać, jaki styl. Dla krasnoluda, bo tutaj będę się chyba posługiwał najczęściej tym przykładem, to, ten młot, który daje Ci tam właśnie kilka procent u, na ulecz, szans na uleczenie, kiedy leci na Ciebie horda 20-30 skavenów i Ty i tak machasz jak cepem tym, tym, to nagle te 10-15% Cię leczy i czasami to jest nowa złota, a zwłaszcza jest nowa złota, jak już jesteś podniesiony, jak już nie masz normalnego paska zdrowia, tylko masz ten taki pasek, bo tam są jeszcze dwa paski zdrowia. Tak, tak, padniesz, tak, tak, tak, Jak padniesz pierwszy raz, to, to po prostu jest gleba, mogą cię podnieść, ale wtedy ten twój pasek będzie się systematycznie obniżał, jego poziom. Tak, dokładnie, I tak. potem już jest permanent, znaczy, już taka śmierć, że to żeby cię uwolnić, to muszą nam przejść hektar mapy. Mhm. I to się bardzo przydaje, a na wyższych poziomach po prostu są wyższe te współczynniki, ale też są inne różne statystyki. Jest tam, jest tam, wiesz, Trzeba pamiętać, że jakby ty masz ten resztunek tam jakiś na sobie. No Zbroi tam się generalnie nie, nie ubieramy, ale te, ten resztunek, to tam ta tarcza z, z młotem czy tam łuk jakiś, mhm. one są dość fajnie wyważone. Bo gdyby było tego więcej, to ta gra byłaby po prostu zbyt prosta. Jeżeli na tym poziomie normalnym, 5%. Nie robić jakiejś różnicy, to dlatego, że nie powinno robić, bo, no bo to jest normalny poziom. Jak pójdziesz na hardcore, czy tam to już nagle każde 5% będzie będzie. Możliwe. Coś, tak, tak, tak. E, możliwe. W ogóle e, bardzo fajna opcja jest, bo grając sobie tym krasnoludem i gdzie tam przy defaultową masz tą tarczę i topór, możesz mu, możesz mu zmienić broń na na przykład jeden, jedną broń dwuręczną, dajmy na to jakiś tam wielki topór czy młot. I, i to jest tak. fajne, że, że możesz zmieniać te przedmioty. Ja pamiętam, że on mo, chyba może mieć kuszę, ale może mieć jeszcze, jeszcze coś innego. Strzelbę może mieć, tak. Bo tam generalnie tak. są, są dwa rodzaje broni. Dla każda postać ma dwa rodzaje broni. Dokładnie. Ta główną i dodatkową. Główna na przykład dla, dla tej... Ona wygląda trochę jak taka jak taka prostytutka z, z filmów porno lat 80. niemieckich, ta wiedźma, nie? Ona tak, taką tak, krasną, tak, tak, tak. Prosty, to, to ona znowu, tą główną broń, to ona ma tam ten swój kijek, samobijek magiczny mm. i rzuca zaklęcia, ale obok tego może mieć właśnie jakiś miecz, nie? Znowu krasnolud może mieć broń białą i to tam są właśnie topory, jakieś młoty, tarcze, bez tarczy dalej. A broń dodatkowa to właśnie kusza, strzelba, czy tego typu rzeczy, więc. Dokładnie. No, tak, to, tak to wygląda. ten ta menadżera jest dość solidna i fajne są właśnie to, że możesz, że możesz ją cały czas ulepszać. Jeżeli ci wpada nawet jakiś złom, to możesz go przetopić i wykorzystać do stworzenia czegoś ciekawszego. Nie? Mm, dokładnie możesz tak robić i możesz sobie expić e, będę musiał ruszyć niedługo wyższy poziom bo e, no, po prostu wciągnęła mnie ta gra i, i ja po prostu jestem fanem Left 4 Dead, ja pamiętam jak e, dwójka Left 4 a wyszła a 360 sprzedałem i miałem tru, e, presa trójkę, to kupiłem specjalnie konsolę żeby grać w Left 4 Dead dwójkę bo po prostu musiałem, uwielbiam tego typu tytuły, a to naprawdę mi bardzo przypomina Left Fordeda i, i, i uwielbiam to. I po prostu gram w to cały czas teraz, no i głupi. No więc myślę, że myślę, że po umalu możemy kończyć. Ja tylko powiem, że gram sobie w tego Warhammer'a na PS4 i z połączeniem na ogół nie mam problemów, nie wiem jak jest, ale, ale troszeczkę trzeba poczekać. Myślę, że tak pół, pół minuty do minuty jednak on tam szuka tych meczy i znajduje jeszcze w zależności od tego, czy chcemy jakąś specyficzną mapę, kom, konkretnie na specyficzny poziom, gdzie jak wiecie, już jest pięć aż poziomów, czy po prostu e, szybka gra, no to szybka gra to zawsze na kogoś znajdzie. No i oczywiście, jak nie ma, nie ma kompana do gry, to gramy z butami. No na wyższym poziomie to nie ma co grać z botami, bo w ogóle, ma co, w ogóle te, te boty e, dziwnie działają. Wyobraźcie sobie, że e, idziecie z bot... E, ja, ja gram tylko z Wojtkiem i mamy e, dwa boty. I na przykład Wojtek gdzieś tam jest w oddali przede mną, a ja mam obok siebie te, te dwa boty. I on pada, to ten, ten bot jeden teleportuje się przy nim i go podnosi. I autentycznie to tak wygląda na, na ps 4 Wiesz co, że ja tego tak nie pamiętam. Może coś zmieniali, ale myśmy jak my ostatnio grali, graliśmy z jednym botem, ale nie, nie robił takich akcji te teleportacyjnych. No, no, no, natomiast no. wiesz co, powiem ci, że powiem ci, że generalnie w to jest zabawa, bo, bo bynajmniej nie boty są najgłupsze I czasami jak ci wylosuję gracza, to po prostu płaczesz i patrzysz na niego i płaczesz, co on? Co on wymyślił, ten hopnie? Czemu on tam idzie, nie? Stamtąd wróciliśmy, no i on leci, pół mapy, bo coś. A zanim się tam wiesz, napiszesz do niego na czacie, to, to nie. Także czasami te boty są bardziej kumate niż niektórzy towarzysze przygody, ale jeżeli macie grać w Vermintide, to ja powiem, powiedzmy to od razu, bo, bo to, no przynajmniej według mnie, nie wiem jak no, to się no, bo, bo zdajem, czy z, nie? Za, zaraz razy... będę cię negował, no ale mów. Bo według mnie tak naprawdę największa zabawa w tej, w tej grze jest wtedy, kiedy gramy z przyjaciółmi, po prostu ze znajomymi. Nic, nic odkrywczego nie powiedziałem, ale to jest okazję no bardzo nastawiona na, na team play, nie? Na, na, na komunikację, na dobrą zabawę. I kiedy wchodzisz do tej gry z obcymi ludźmi, jest fajnie, ale kiedy wejdziesz ze znajomymi, to po prostu robi się zupełnie nowy poziom, poziom fanu, nie? Mm. Ja, ja tylko powiem, że doskonale rozumiem Wojtkę i, i, i oczywiście, że tak jest, bo zawsze tak jest, tylko że akurat no, nikt z moich znajomych nie miał Left 4 Dead i zawsze grałem samemu w Left 4, 4 Dead i bawiłem się zajebiście z randomami i tu mam podobnie, trafiają mi się downy, oczywiście, debile, ale w 90% Szczególnie wiem, że jak pójdę na wyższy poziom, w lewedzie było to samo. To już jest troszeczkę inna zabawa, i, i już takich, takich randomów, którzy naprawdę nie wiedzą co chodzi raczej nie gra, więc, więc możecie y, spać spokojni. I wydaje mi się, że z randomami też będziecie się dobrze bawić, bo ja się bawię zajebiście, ale ja jestem kompletnie tak, fanem no jasne. tego. No? Jasne, tylko że po prostu to raczej moją intencją jest to, że jeżeli macie jakichś no... takich świrów, którzy też robią takie gry, to warto ich naciągnąć, po prostu zapytać, czy by nie chcieli kupić, bo u nas zresztą tak w redakcji to działa, tak? Ja hmm. do tego Vermintida tam myśmy dostali z, z, z, do recenzji, no i za chwilę ktoś tam kupił, teraz jest w promocji, zresztą na Steamie dla słuchaczy zdaje się, że ucięte o 50%. Kwestia chyba 13 euro zdaje się, że teraz kosztuje Vermintide na PC, no, na Steamie. Więc po prostu szukacie, wiecie, że tam, nie wiem, szwagier, wujek, yy, bratanek i tak dalej i lubi takie gry, no to, no to kupić i grać razem. O, to jest moje przesłanie. Dokładnie <głos》>, jest tak. eee, Szczególnie, jeżeli, że jeżeli jesteście fanami Left 4 Dead, no to dla, no, to jest pozycja obowiązkowa. No, mówię to ja jako fan Left 4 Dead. A. Nie czekajcie na trójkę, bo. E... O Boże. Wealth, tak, Wealth. Ma problem z trójkami w, ty w tytule. No tak. Więc. Poza tym więc... trójki jeszcze nie ma, a VerminTed już jest, nie? No to nie ma co się zastanawiać. Dokładnie tak. Ja bym... ja, jeżeli może coś tutaj ja jeszcze no, no. taką myśl, że. VerminTed warto kupić jeszcze ze względu właśnie na to, że to jest Warhammer. A. W... Dopiero dobre gry z uniwersum Warhammera zaczęły się... One się pojawiały już od dawna, ale bardzo, bardzo rzadko i częstotliwość pojawienia się gier w tym uniwersum była dramatycznie niska. Dopiero mniej więcej od dwóch lat zaczynają się pojawiać tego typu tytuły. Przy, przy, tego typu tytuły. Jest na przykład bardzo dobra taka... Hmm, Pecetowa ekranizacja, że tak powiem. Mordheim, City of Damned. Bardzo dobra gra. Chyba jest na konsolę, chociaż nie jestem pewny, ale interfejs ma konsolowy, więc podejrzewam, że, że i na konsolę to jest. Mhm. Teraz pojawi się właśnie defuning wspomniany wcześniej, który może być bardzo ciekawy. On zapowiada się właśnie takim Vermintide'em Troszkę może bardziej rozbudowanym, no i jednak w uniwersum Warhammer 4000. Więc te, te gry się powoli pojawiają. To jest Total War, Warhammer, przecież pojawił się na wiosnę. Troszkę tych gier już dobrych, bardzo dobrych, już takich, które warto mieć w swojej kolekcji, się pojawiło w przeciwieństwie do tego, co było parę lat temu, kiedy ludzie się śmiali, że Games Workshop, czyli, czyli właściciel praw, to licencji na Warhammera mhm. już, już po prostu rozdawał na lewo i prawo już były takie gnioty, takie syfy a najwięcej tego syfu pojawiło się na, na, na telefonach nie, na mobilkach i na szczęście, już już naprawdę były wcipy memy na ten temat, wszystko i nagle coś takiego się stało że, że, że te Games Workshop jednak miało zajebisty pomysł a bierzcie wy to i róbcie z tym po prostu tyle, ile możecie. No i na początku były takie próby rozpoznania bojem wychodziły takie, takie gnioty, ale z czasem pojawia się coraz lepszy gry, no a teraz mamy już chyba złotą erę Warhammera yy, i są coraz fajniejsze tytuły. Mm. E, tak, więc jak słyszycie e, Warhammer and Times Vermintide e, polecamy ja z Wojtkiem e, grajcie. Jedziemy dalej, słuchajcie. E, Rafał. Rafał, dawno nie mówiłeś, więc teraz oddajemy Ci głos a może powiesz coś o Wiedźminie, bo dawno nie było dawno nie było, to prawda w zasadzie to chyba nie do końca tak, że ja będę mówił mhm. bardziej chciałem pociągnąć trochę Wojtka za język, jeżeli chodzi o kwestie modów bo, bo wiem, że gra też w Wiedźmina już, już drugi raz i wiem, że teraz właśnie testuje różne mody i o to go chciałem podpytać. A ja teraz jakby no, spędzając sporo dosyć godzin, bo, bo to co Tomek kiedyś dawno temu powiedział przy okazji premiery tego, tego dodatku Krefi wino, że to mogła być by w zupełności samodzielna gra, to w pełni to potwierdzam i, i się z tym nie mylił. Ale ponadto chciałem dodać, że widzę pewną różnicę, może nie tyle w mechanice, no mechanika jest jakby ta sama, ale jednak poziom trudności postaci i to jak wymagające są tam niektóre zadania, niektóre walki spowodowały, że tak naprawdę dopiero przy tym dodatku, pomimo że cały czas na jednym poziomie trudności grałem tak naprawdę zacząłem większą wagę przykładać do tego jak przebiegają walki kiedy używam uników, kiedy jakieś tam są kontry i tak dalej i tak dalej no co tak naprawdę w podstawce kiedy już tam się miało trochę dopakowanego tego wydźmina, nie stanowiło jakiegoś takiego dużego problemu i to, czego w sumie mi brakuje, co wiem, że znowu by spowodowało, żebym poświęcił bardzo dużo czasu, żeby na nowo się z tą grą zapoznawać, to były mody, które niestety są mi na konsoli odebrane. A Wojtek z kolei temat powinien troszeczkę mieć obadany i chciałbym go zapytać o to, jakie są, jakie, nie wiem, próbował, co poleca, co tam ciekawego ma w zanadrzu. O, o panie, tutaj tych modów jest naprawdę sporo. Yy, może powiem tak. Akurat co do tego, że mody nie pojawiają się na konsolach, to tak jednym zdaniem, to dlatego, że, że na pecetach ludzie eksperymentują i jak się coś wbuchnie i nie działa, no to po prostu wzruszasz ramionami i instalujesz jeszcze raz. Na konsoli byłoby to niemożliwe, bo każdy mod musiałby być przez twórców gry, po prostu weryfikowany i dostosowywany do kodu gry, to jest myślę, że już takie solto mortale. No tutaj tego nie analizujmy. Tutaj wiemy, że Bethesda wciąga mody Falauta 4 pierwszy raz na konsolach i na Xboxach już są. Czekamy na PS4, też to będę omawiał. Nie, ale chodzi o samo to, co tam prezentuje. Tak, tak, jasne. Chodzi mi o to, że. Dlaczego taki wstęp zrobiłem? Dlatego, że o ile właśnie w Falloutie mody, bo też modowałem w swojego czasu mody były, czy tam jakieś skarimy obliwione, mody tam są dość proste. Ta mechanika tych modów jest bardzo prosta. To tutaj przestrzegam, jeżeli już usłuchałem gracze przestrzegam, że z Wiedźminem jest trochę bardziej... Trzeba się trochę jednak pogimnastykować, bo... To znaczy, mówię to, bo naprawdę mnie to zaskoczyło. Do tej pory modowanie nie było aż takie jakieś zawiłe a tutaj się okazuje, że trzeba nagle naprawdę gdzieś tam w kodach mieszać. I nie mówię tego po to, żeby odstraszyć, tylko po to, żeby przestrzec. Że jeżeli coś nie działa, to, to nie wolno się zrażać, bo ja podczas modowania Wiedźmina przeinstalowałem go pięć razy. Pięć razy przeinstalowałem Wiedźmina, bo coś nie działa. Także to wymaga trochę determinacji. Tak. A teraz jeżeli chodzi o to, jakie są mody i... I co robią? No, modów do niedawna, mniej więcej do, do wakacji, zdaje się, mody były zazwyczaj takie, no tutaj jakieś, jakieś misje, tam jakiś fajny wygląd i tak dalej. Ale pojawił się pewien mod, który to zmienił. To jest mod, który się nazywał Witcher 3 Enhanced Edition. I to powiem wam tak, jeżeli ktoś chce modować, to powinien zrobić według mnie dwie rzeczy. Najpierw skupić się na wizualizacji, na tych efektach wizualnych, które chciałby sobie poprawić. Można zainstalować jest z tych modów kilka, można zainstalować jakąś lepszą pogodę, tak lepsze zjawiska atmosferyczne, lepszą grafikę, która wygląda bardziej naturalnie. To akurat jest kwestia już tego, co kto lubi. Jest na przykład bardzo ciekawy mod Darker Nights, który powoduje, że noce są ciemne. Ja wiem, że Wiedźmin naturalnie widzi dobrze tak, w nocy, ale tutaj to powoduje, że to jest taki mod, który powoduje, że generalnie noce są naprawdę ciemne, są mroczne i widać gościa, z, który przechadza się gdzieś tam z, wiem, z pochodnią powiedzmy daleko i widać tylko tą pochodnię tam, i jakąś tam zarys sylwetki, a tak to jest ciemno jak w dupie. nie? I, i to są bardzo atmosferyczne mody, ale one nie powodują takich jakiś wiecie, problemów technicznych, więc je się bardzo fajnie instaluje. Tych modów zresztą, jeżeli ktoś chce instalować mody, to chyba każdy, kto się tym zajmował, wie, że jest strona Nexus. Nexus gromadzi mody do wszystkich takich najciekawszych gier, od właśnie Falloutów przez Skyrimy aż po Wiedźmina trzeciego i drugiego też. No właśnie, bo tam więc... widziałem tego screena z grania po ciemku. Tak, tak, to jest akurat screen, rzeczywiście rzuciłem na naszego Facebooka projektowego, gdzie jest zupełna, zupełna, to właśnie zauważyłem, jest zupełnie ciemno, jak w dupie, jedno tylko co, to, że ja używałem Wiedź Zmysłów, tak, bo ten mod powoduje, że, że jest ciemno i normalnie w grze masz tego kota, tak, ten eliksir kota, wypijesz, widzisz, ale, ale ja zainstalowałem właśnie teraz tego, tego moda Ensanced Edition, o którym chciałbym może trochę więcej powiedzieć, bo te pozostałe, no to tam, wygląda inaczej, tyle. Coś tam usprawnia. A tutaj jest mod, który zupełnie zmienia tą grę. On zupełnie ją zmienia i robi z niego, jak to tam ktoś powiedział w internetach, takiego słowiańskiego Dark Soulsa. Bo, wprowadza zupełnie nową mechanikę. Coś, co wydawało się na poziomie modów wręcz niemożliwe, bo ludzie raczej nie spodziewali się, że będzie można takie rzeczy robić. Na przykład pomijając, że zmienia tam działanie eliksirów i tak dalej i tego typu rzeczy, to powoduje, że na przykład w zależności od tego, jaką nosimy zbroję, czy lekką, czy średnią, czy ciężką, Postać po pierwsze porusza się wolniej, ma inne obrażenia krytyczne, wolniej jej się regeneruje tam ta wytrzymałość, wigor. Na przykład w, w takim bardzo lekkim pancerzu poruszasz się szybko, zadajesz bardzo... O wiele więcej obrażeń, bo już ich więcej, szybciej. No właśnie jest zasadniczo, ale bo też na ja też... początku myślałem, że tak jest w Wiedźminie, bo, bo na samym początku opisy tych zbroi tak yy, sugerowały, nie? że ten ciężar zbroi, czy ona jest lekka, czy ciężka, że, że mocno na to wpływa, ale jakoś nie odczuwałem no zbytnio właśnie, tego. Tak no naprawdę yy, tak naprawdę zdecydowałem się na lekką zbroję i przez całą grę w rętunku kota na różnych poziomach mhm. yy, śmigałem w zasadzie tylko dlatego, że bonusy i premie, które tam miały jakieś perki związane z tą zbroją unikalne powiedzmy, że najbardziej mi odpowiadały i, i dawały jakiegoś tam największego kopa, nie? Więc faktycznie tutaj tutaj jakoś nie było różnicy tak domyślnie jakoś zapisanej za grze. Ono tam rzeczywiście niby, niby miała być, ale efekt był taki, że po prostu cięższe zbroje dawały więcej odporności na jakieś tam obrażenia fizyczne z kolei jakieś tam lżejsze, to więcej tam przeciwko obrażeniu od potworów, czy tam magii, czy tego typu rzeczy. No tak, ale tutaj jest to, tak jak mówię, zupełnie, zupełnie podstawione na głowie. Różnice są kolosalne. W ogóle zmieniono mechanikę ciężkich i lekkich ataków. Tutaj w ogóle, to jest bardzo fajne. Żeby wykonać jakąkolwiek akcję, potrzebujesz wytrzymałości, czy tam coś, staminy powiedzmy. I teraz normalnie w Wiedźminie no to ona była używana do znaków na przykład, tak? A tutaj, jeżeli chcesz zrobić unik, chcesz zrobić kontrę, to żeby ona była skuteczna, potrzebujesz tej wytrzymałości. Jak nie masz wytrzymałości, to masz szanse na niepowodzenia te, tego, co chcesz zrobić. Gra, gra zmienia zupełnie poziomy życia zarówno bohatera, jak i przeciwników. I zadawanych obrażeń. Czyli teraz tak, wyobraźmy sobie taką sytuację. Jestem ja, jest pięć utopców, i teraz tak, żeby każdy odeprzeć atak, albo zadać atak, albo się odskoczyć, albo zrobić, czyli odskoczyć, mówię w sensie zrobić piruet, albo, albo rzeczywiście tam zrobić to salto gdzieś tam do tyłu, potrzebuję trochę staminy z pięcioma y, głupimi jakimiś tam utopcami na samym początku jest tak trudno wygrać, bo one ci, na początku teraz jest trudne, ja jestem już gdzieś tam pod koniec y, wątku Velen, a dalej muszę bardzo uważać na każdą walkę, bo to nie jest tak, że przychodzisz sobie i rozpykasz wszystkich, a po drodze sierpniesz tam eliksir i jest fajnie, tylko tu się musisz przygotować do każdej walki. Widzisz utopcę, a nie masz akurat wypitych eliksirów, no to panie Proponuję spasować. Najlepiej wycofać się, pomedytować. W ogóle teraz trzeba w tym momencie trzeba medytować, żeby, żeby przygotować eliksiry. Eliksiry się same już nie uzupełniają. Musisz mieć składniki. Czyli po powróciliśmy do samotów z jedynki. Ale też eliksiry o wiele dłużej działają. Czyli jaskółka, która regeneruje życie. Nie regeneruje go przez krótki okres intensywnie, tylko przez bardzo długi okres, ale trochę wolniej. Więc najlepiej opić się tymi eliksirami i dopiero w ogóle próbować jakiejś, jakiejkolwiek walki. Jeżeli walka cię zaskoczy, a ty jesteś akurat taki nieprzygotowany do niej, bo nie masz nałożonych olejów, nie, nie, nie pomedytowałeś, nie wypiłeś eliksirów, to będzie diablo trudno i będzie po prostu bardzo duże podobieństwo, że ten, ten moment gry będziesz próbował przejść 10, 15, 20 razy. Ja tak miałem teraz akurat jak widzimy. Zweren tam jest ta później walka z biesem, pewnie pamiętacie. No. To nie, nie, taki... ja pamiętam, Krystian nie grał, to jest... No, mi, no, mi, ja, ja, no to... ja jakoś ja to... nie mogę sobie przypomnieć, no. <laughs> Okej, okay, w każdym razie nie, nie, nie, no nie robię spoilerów tutaj jakichś specjalnych. To byłem nieprzygotowany do tej walki, to znaczy zapomniałem już co tam się działo i zapomniałem, że tam będzie taki, te, taki łomot. No i w wesoło, idziemy najpierw te, te utopce, te utopce, no to już tam się po prostu wytrzaskałem z tego, co miałem. Yy, zostały mi tylko tam jakieś petardy i walka z biesem to było chyba z 10 podejść, bo po prostu było trudno. no Było trudno i, i to jest to, to coś, co ten mod robi. On śrubuje zupełnie w jakiś, do jakichś absurdów czasami poziom trudności, ale też progres bohatera jest o wiele inny. Tutaj już każdy zdobyty punkt... Jeżeli ktoś grał w Wiedźmina, to będzie wiedział, że punkty skile, tak zwane, to się po prostu dodawało i się wrzucało na prawą stronę takiego drzewka. Te, które były po prawej stronie, tam tych slotów było coraz więcej, były aktywne. Reszta była nieaktywna. W, w Enhanced Edition tego nie ma. Znaczy, jest to drzewko, bo tego jakby nie wycięli z gry, prawda, z kodu, ale... Każdy, każdy skill, którego się nauczyłeś, on działa cały czas. Gdyby tak nie było, to ta gra po prostu byłaby chyba nie do przejścia. nie, nie To jest Gdy, duży które... bonus. To jest duży to bonus, jest duży bonus, bo, bonus tak? bo tych skilli można było zapakować w oryginale bodajże 12. Były 4 były mm -hmm. razy mm -hmm. po 3 takie pola, a tak naprawdę z opcji do odkrycia miałeś 20 okienek z samej szermierki chyba również <grym> 20 albo albo 16 czy 15 okienek z magii i podobnie z eliksirów i jeszcze kilka bonusowych, więc ogólnie <grym wybrać <grym te najlepsze to to był problem i dlatego w krwi i winie, kiedy można było poprzez mutacje jeszcze tam dodatkowe 2 czy 3 okienka sobie odblokować kosztem tych punktów no to to się robiło duża, duża różnica, bo mogłeś sobie tą postać dopakować ja się zorientowałem trochę tak w pewnym momencie na pałę w tym dodatku, że Wrzuciłem kilka, kilka opcji, nie do końca jakoś powiedzmy nie analizowałem ich jakoś tak mocno, bo, bo, bo i tak powiedzmy nie grałem na najwyższym poziomie trudności mm. i nagle się okazało, że przy bardzo trudnej walce kiedy, kiedy jestem tam naładowany jakimś i odwarem i eliksirami i mam już ten poziom zakażenia na, na, na maksa, yy, to w tym momencie i każdy kolejny eliksir jeszcze mi dodawał życia i w ogóle jeszcze mi mm -hmm. dodawało życia samo to, że jestem zatruty i jeszcze obrażenia też mi dodawały życia i w ogóle, wiesz, no, byłem przekozakiem, robokopem i tak dalej, nie? Yy, co tak naprawdę, no, trudno było zrobić, no, w... Podstawce, bo to by było kosztem jakichś tam innych punktów ataku czy, czy, czy czegoś. Mhm. No i jeszcze taka jedna rzecz, jest, która bardzo zmienia grę, ale pod względem oczywiście walki. Dodali ten tak zwany efekt poise, czyli postawy, można by powiedzieć. Chodzi o to, ile jesteś w stanie przyjąć ciosów na klatę, zanim cię to wyprowadzi z równowagi. Zostało to zastosowane i dla Geralta, i dla wszystkich przeciwników więc okładanie kogoś mieczem i z, powiedzmy ciężkim atakiem jest w stanie szybciej go wyprowadzić z równowagi wtedy może zadać jakiś tam śmiertelny cios. Tego w, w standardowej wersji nie ma. Zresztą to jest mechanika wzięta żywcem z Dark Soulsów. Właśnie tam ten pojazd jest bardzo ważny ważny współczynnik. Także zmian jest mnóstwo, bo to naprawdę sam dokument, który wymuje jakie tam są zmiany, to jest trochę czytania, więc ja to na pewno wszystkiego nie wyciągnę, ale mogę zagwarantować, że jeżeli ktoś chce zupełnie nowego doświadczenia z Wiedźminem i chce pobawić się w tego Wiedźmina na zupełnie innym poziomie i nie boi się gier bardzo trudnych, bo to już, są bardzo, bo to już jest bardzo trudna gra czasami, to Enhanced Edition jest dla niego. I tylko tak jak mówię, ja przestrzegam po prostu przed tym, żeby, żeby ładować te mody tak na pałę, bo one się ze sobą gryzą. W najbliższym czasie, u mnie najbliższy czas to jest kilka tygodni zazwyczaj, ja przygotuję taki materiał właśnie, gdzie będę opowiadał o modach i tam też zrobię taką listę modów kompatybilnych ze sobą. Po to, żeby ułatwić, że jak ktoś chce, żeby się już nie męczył tak jak ja, tak i nie, nie, nie kombinował, nie instalował nie tak, tak. tak. Taką listę zrobię. Ja tam mam chyba z 8-9 takich modów, które sobie zainstalowałem, bo to są nawet takie drobniejsze. Mody, na przykład nowe siodła, które są bardzo fajne. Po prostu dodaję jakieś nowe siodła, takie gdzie są bardziej naturalne, bardziej realistyczne. Czy tam powiedzmy wygląd wiedźmina? On jest taki trochę brzydszy, że tak powiem. Ten wiedźmin normalny jest, no on tam powiedzmy brwi ma ciemne, tak. Tą cerę ma taką bardziej różowitką. Ten mod powoduje, że on wygląda bladziej, ma rzeczywiście włosy siwe, również brwi. Nie ma takich przyciemnionych nigdzie, tylko jest po prostu siwy. Ale dodatkowo, kiedy wypije eliksiry, to wygląda naprawdę jak do hardkorowo wyglądanie, tak, tak rzeczywiście, tak jak to Wiedźmin. Więc tych modów jest mnóstwo i bardzo, bardzo polecam. Bardzo polecam, żeby się z nimi zapoznać. E, tak. Więc jak słyszycie, w Wiedźmina można grać na parę sposobów. E, my konsolowcy niestety tego nie doświadczymy chyba nigdy. No ale jak widzicie, po Wojtka stronie e, można się bawić w zupełnie inny, inny sposób i, i faktycznie wygląda to smakowicie i, i chętnie sam bym w to pograł. Tak na dobrą sprawę nie pograłbym, bo nie grałem Wiedźmina. Ale, ale wierzę, że jest to świetna opcja. Dobra, słuchajcie, na zakończenie mój końcik VR. Dzisiaj nie będę hejtował, bo nie mam czasu, ale powiem coś o VR-ze. Słuchajcie, powiem może o takich o, o tym VR Worlds. No to no wyobraźcie sobie, że oczywiście Sony Sony bardzo opuszczało w sytuacji, w której oczywiście sprzedawali swoje PlayStation VR, no to, no to pierwsza rzecz, która, którą, którą chcieli, żeby każdy użytkownik kupił, no to taka, że tak powiem, okładka całych tych, całego tego vr no to to jest ten VR Wars. No i, i co to jest? No i słuchajcie, to są, to jest pięć gier, no nie wszystkie są grami, dajmy na to, ale dajmy na to 5 tych aplikacji, które tam są, dajmy na to, no nie będą, że to są gry, które są na jednej płycie i my możemy sobie w to pograć za 169 zł. I teraz tak, co tam w ogóle jest? Może zacznę od, chciałem zacząć od tego VR Lure. Eee, to jest chyba gra która jest największym nieporozumieniem na, na tej płycie Eee, otóż wyobraźcie sobie, że oczywiście zakładacie sobie okulary, e, wszystko fajnie pada, odkładacie, bez Wam niepotrzebny i zjeżdżacie z tej deski w dół tej autostrady i po prostu jedynymi ruchami to robicie prawo-lewo okulary. No i Wy tam mijacie różne przeszkody, samochody, nie samochody, jak jedziecie za samochodem to, wa, to Was to mocno rozpędza, jak oczywiście gdzieś tam traficie o coś, czy, czy coś Wam się tam stanie to was to zwalnia. Eee, tutaj żadnych e, wymiotów ani niczego takiego nie doświadczycie. Eee, no i to jest słabe. Powiem wam, że to jest słabe, bo dajmy na to taki jeden zjazd, to jest dwie minuty, tak, plus minus 20 sekund, ale około tych dwóch minut. To jest jeden zjazd. W grze jest zaimplementowane cztery takie zjazdy, w czym eee, to jest tak zrobione, że... W tych dwóch minutach pierwszego zjazdu będzie minuta drugiego zjazdu, więc praktycznie gra polega na tym, że macie cztery różne zjazdy, ale praktycznie na tej samej mapie. Ta mapa się minimalnie zmienia. I wyobraźcie sobie, że to jest jedna z tych gier, więc to tak jakbyście mieli jeden, jeden wyścig w Need for Speedzie. I to nawet nie jakiś rewelacyjnie długi, więc... No powiem wam, że to jest najsłabszy tytuł, w ogóle mi się w to nie chciało grać, eee, w ogóle tego nie przeszedłem, bo tam to jest taka czasówka, że masz pierwszy wyścig, dostajesz czas eee, dodatkowy, żeby zrobić drugi wyścig, no i tego czasu jest coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, no i musisz tam zrobić w sumie cz cztery zjazdy. I, i nawet nie chciałem mi się jakiegoś, w żaden sposób tego masterować powiem wam, że to jest dosyć zła gra, najsłabsza chyba z tej płyty e, żadnych wrażeń w, w tym nie miałem, może chwilowe, początkowe jak pierwszy raz to testowałem, ale, ale ogólnie tego nie polecam i, i ogólnie niezbyt dobrze mi się w to grało e, to jest pierwsza z gier, które właśnie są na um, VR Worlds. Kolejną, kolejną grą, o której chciałem powiedzieć jest odbijanie piłeczką, może piłeczką to tak, no wyobraźcie sobie takiego Ponga, gra nazywa się Danger Ball, wyobraźcie sobie takiego Ponga tylko, że w 3D, macie przestrzeń, macie górę, górę, dół, lewo, prawo, ogólnie całą przestrzeń przed sobą i po prostu z przeciwnikiem odbijacie E, tą pieczkę w, gdzieś tam w kosmosie. E, I cała apca polega na tym, że ci przeciwnicy są różni, więc to będą... E, twój przeciwnik będzie miał dużo fajnych umiejętności, dzięki czemu e, przyjemnie się w to gra. To jest taki versus... E, gra się do trzech na jakimś tam, gdzieś tam w, w, w kosmosie, w sumie na jakiejś tam specjalnie wybudowanej arenie i to jest bardzo przyjemne i to jest bardzo skillowe grasz też tylko i wyłącznie headsetem headsetem odbijasz e, to wszystko w, w którąś tam stronę, e, możesz robić różne podkrętki e, no powiem wam że, że jak tak e, zastan zastanawiam się cały czas jako użytkownik wiara czy czy ten VR naprawdę spowoduje mi, że będę grał w jakąś grę, która ma głębię, którą można masterować i, i, i po prostu to nie są żadne takie to Powiem wam, że pomimo tego, że ta gra jest troszeczkę taką popierdłką, to naprawdę jest co w niej robić, bardzo przyjemnie się do niej wraca i, i moim zdaniem jest jednym z lepszych tytułów na tej całej, płycie. Jest ciężka, przez co po prostu cały czas chcecie do tego wracać i, i, i cały czas chcecie się mieć z tymi przeciwnikami, którzy naprawdę są różni. Brakuje tylko multiplayera. Słuchajcie, trzecią grą, trzecią grą, która jest to nie będzie The London Heist, to jest e, Gierka, jesteś Gagsterem i tak dalej. Może widzieliście na Stradzie, jak tam e, fajnie się to wszystko rozgrywało. E, to jest bardzo mocny tytuł, bardzo fajny tytuł, tylko najgorsze jest to, że ja ją sobie tak odpaliłem i to, i to w ogóle wczoraj. E, moja dziewczyna poszła się kąpać, ja ją sobie odpaliłem, e, no gram, gram, gram, ona tam wykąpała się, e, wys, wysuszyła sobie włosy i skończyła suszyć włosy. Ja tak patrzę i ja mam napisy końcowe. No ja mówię, co? I słuchajcie, ona cała zajmowała mi pół godziny. Macie dwie, macie trzy se sekwencje, w których tylko się rozglądacie i patrzycie, co się dzieje, i naprawdę robi to wrażenie. I dwie sekwencje, w których gracie, wykorzystujecie muwa, ta autostrada i jeszcze coś, nie zdradzę wam. I to wszystko. I to jest cała gra. Więc więc pół godziny, no, no, no powiem wam, pół godziny, może 40 minut. No. Jest parę fajnych tam rzeczy, tam podpalacie sobie papierosa i tak dalej, i, i cygara. Fajne jest wykorzystanie tego muwa w bardzo fajny sposób, ale no byłem troszeczkę załamany, że no, no słuchajcie, no, no nie wiem no serial, jeden odcinek serialu dłużej trwa niż cała ta gra no e, więc e, dobry tytuł, fajny tytuł, fajnie to wszystko wykorzystuje, ale no, no zdecydowanie za krótki, no chyba ktoś mnie oszukał e, słuchajcie, to jest trzecia gra, czwarta gra, to jest Ocean e, Descent, e, to jest to, że jesteście sobie w kadce, wchodzicie w ocean i lecicie w dół i tylko się rozglądacie tu jest jeden fajny motyw to jest gra, w której Fajnie jest stać grając, po prostu wstajesz sobie, nie siedzisz, tylko stajesz i po prostu się rozglądasz, pada, nie trzymasz, bo jest ci niepotrzebny, rozglądasz się po tej klatce i patrzysz sobie e, całą okolicę, no, cały ten wodny świat, e, rafy koralowe, meduzy i tak to jest yy, bardzo właśnie fajna gra na coś takiego. To jest taki, może można powiedzieć, że może kiedyś tak będą dokumenty wyglądać, że właśnie idziesz sobie w takiej kratce i sobie spływasz yy, gdzieś tam w dół są trzy różne scenariusze, macie jakąś tam adventure z, z rekinem, że rekin może podpłynąć, macie sobie taki chill, out, że sobie po prostu zjeżdżacie, a możecie po prostu w niej być i sobie tylko w niej siedzieć i oglądać. To już kto co woli, no ale co zjeżdżacie w dół góra 5 minut, koniec. Więc 3 scenariusze, 15 max 20 minut. Więc to też dosyć słabo. W The London High zapomniałem powiedzieć, że jest jeszcze strzelnica, ale, ale no to długo tam nie spędzicie czasu. To jest czwarta gra właśnie, ten Ocean Descent i ostatnia Scavengers Odyssey. Słuchajcie, wziąłem sobie to na samym końcu, bo ludzie mówią, że to jest najgorsze, a mi się to najbardziej podobało. Podobało mi się dlaczego? Bo, bo się źle czułem w to grając. I, i się źle czułem ze względu na to, że e, zauważyłem, że w VR, że jeżeli chodzisz i się rozglądasz, chodzisz analogiem i się rozglądasz, to jest moment, w którym może ci się robić niedobrze. A w tej grze coś takiego robisz. Poza tym w tej grze jeszcze skaczesz po przestrzeniach kosmicznych. Wyobraźcie sobie, że macie takiego roboty, e, robotowego, dużego pająka, który strzela działami i tak dalej, i chodzicie sobie po kosmosie i strzelacie do różnych robali. Ogólnie chciałem powiedzieć, że ten gameplay cały nie jest jakiś specjalny i w ogóle skomplikowany ale jest bardzo przyjemny i to jest fajne inne doświadczenie troszeczkę niż te inne gry, które były na tej płycie może mam się poczuć z tą grą niedobrze parę razy mi się poczuło, ale, ale ja akurat lubię jak się źle czuję nieważne, jest na końcu walka z włosem psz, mamy bodajże 6 chapterów, przechodzi się je, no tutaj troszeczkę czas jest dłuższy, chyba z półtorej godziny mi to zajęło e, i, to jest, i to jest bardzo fajny tytuł, w kosmosie sobie latamy, strzelamy, mamy nawet e, skradankowe misje e, delikatnie skradankowe i ten tytuł jest całkiem niezły, e, więc słuchajcie e, będę kończył e, mamy te demka, wiecie co ile to wszystko trwa naprawdę tytuły na 20 minut, na pół godziny, na godzinę, na półtorej godziny. Czyli ogólnie e, uważasz, z... że trochę przegięcie za 169 zł? No przegięcie, 100, 169 zł, no moim zdaniem troszeczkę przegięcie. W twoim Jeżeli gra... twoim zdaniem gra jest najlepsza na start, no bo wydatków jest przy zakupie wiara, co nie miara, coś trzeba kupić... Co najwięcej daje? Jeżeli chcecie dowiedzieć się, żebym odpowiedział wam na to pytanie, zapraszam do kolejnego odcinka 73. Tak, będę kończył. Tak, nie odpowiem Rafale. Powiem wam, że najlepiej ściągnijcie sobie demka ze Stanów, gdzie macie 18 dem, a nie 8, to co mamy w standardzie w Europie. Konto na Stany ściągacie 18 dem i ogarniacie, co wam się najbardziej podoba to bierzecie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co mi się najbardziej podoba i którą ja bym grę wybrał, e, zapraszam za dwa tygodnie, na pewno Wam odpowiem. I słuchajcie, i tym optymistycznym akcentem e, kończymy tą opcję. VR Words nie bierzcie, sprawdźcie sobie lepiej demka, bo szkoda 170 zł na demka. E, I tyle. E, słuchajcie, e, więc e, kończymy. E, zapraszamy oczywiście na padportal.pl, tam e, wrzucamy odcinki E, oczywiście Facebook, e, cały czas będziemy coś ciekawego wrzucać, e, Wojtek i Wojtka Projekt, czyli e, SaveProject.pl. E, wchodźcie, dużo ciekawego kontentu i, i, i w sumie co aktualizowane, więc spoko o grach, e, myślę, że konsolowcy też coś znajdą dla siebie, w sumie jest i jedno i drugie. No i co, bezimienny.pl, piszcie maile e, No i myślę, że tyle 72 odcinek, słuchajcie dobiega końca, musimy to kończyć Więc standardowo Moim gościem był dzisiaj Rafał Radomski Dzięki wielkie, cześć e, Był dzisiaj z nami po raz pierwszy i mam nadzieję, że nie po raz ostatni bo już będzie nagrywał z nami co dwa tygodnie e, Wojtek Kocjan był mi bardzo miło, kłaniam się Trzymajcie się Eee, tak. No i oczywiście ja bym za pierwszym mikrofonem, czyli Christian Kender, a my słyszymy się standardowo za dwa tygodnie, więc trzymajcie się, cześć.